Tam Fanta Magiera podcast w grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. odcinek 635. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Michał Defański, aka Defan. Witam Michale. Cześć, cześć, witam wszystkich. Znany też yy, felietonista, wideofelietonista z kanału w sumie Spoko i też podcaster. Yy, Miomi ponownie witać się w skromnych progach wirtualnego studia. To jeszcze powiedzmy jaki podcast. Yy, Mkwadrat, tak, tak. O właśnie. I e, no, Chyba, że jeszcze masz jakiś dodatkowy taki e, secret podcast, który nagrywasz do szuflady na nie, przykład. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. No. tylko te dwa. Tak. No ale, ale w sumie jednak no, najbardziej to chyba gratuluję Ci kanału, który prężnie, prężnie się rozwija, bo e, no, to, jest, to jest taki mały sukces. W dzisiejszym no. trudnym świecie, wiesz, ciężko jest zabłysnąć nowym osobom na, na, na, na YouTube, na polskim YouTube, to by się udaje i bardzo ciekawie. No, dosyć kontrowersyjna opinia. Słynne z takich. Mało, mało, mało, mało, mało, mało wrzucam rzeczy, bo akurat ten typ kontentu, który tworzę, wymaga dużo researchu, dużo montażu, mhm. ponieważ staram się zagęścić te odcinki do maksimum i idę też tak trochę pod prąd, bo mam wrażenie, że teraz nie wiem, czy to algorytm, czy po prostu ludzie sami z siebie szukają takich dosyć mocnych, kontrowersyjnych treści. Czyli gdybym na przykład teraz zrobił materiał, nie wiem, o jakiejś... To jest chyba w ogóle drama, że jakiś aktor w Harrym Potterze jest czarny i widziałem już po prostu 200 milionów filmów na YouTubie na ten temat. I chyba teraz tak się buduje zasięgi. No, no to też się tak obawiam, że emocje się sprzedają. I, i co mhm. jest ciekawe, że poprzedni odcinek no mm -hmm. był o grze, która uniwersalnie chyba jest uznana za, za, za sukces i ci, którzy grają nie mają nic złego o niej do powiedzenia, nawet weterani tę ten, ten cześć, ten, ten, ten odsłonę ten serii Monster Hunter lubią i dlatego przez to, że nie ma tych emocji, nie ma tych dramatów, to on się tak średnio ogląda. Ale poprzedni odcinek był o Avowed. I mimo, że ja mhm. też nic kontrowersyjnego nie powiedziałem, chyba, że... No bo chyba tutaj słyniemy jako obaj z takiej bardzo kontrowersyjnej e, opinii, że choć gra jest średnia, to, to gra się całkiem sympatycznie. no Przynajmniej ja mogę powiedzieć, że e, skończyłem Avowed, ty nawet próbowałeś ją wymaksować i to nie było tak, że ktoś nam przyłożył, nie wiem, e, pistolet, pistolet do, skroni, do skroni. tak yy. tylko, tylko po prostu no bawiliśmy się fajnie. Ja... Doceniam y, nawet takie gry, które uznaje się, że, y, że, że są średnie. No bo, no bo to, faktycznie no to jest gra średnia, y, AAA, no bo zarobione za duże pieniądze, ale jednak y, no nie można mówić, że to jest coś, co jest po prostu poniżej wszelkiej krytyki, że to jest najgorsza gra RPG od czasów, nie wiem, y, musiałem gdzieś sięgnąć, nie wiem, Ultimy 3 coś na no to, to, to po prostu nie da się no takiego powiedzieć. No nie, nie, nie, nie. Ale jest coś takiego właśnie, że są tytuły, które po prostu zażerają, tak jak na przykład ten Weilguard. Mhm. Też widziałem do tej pory robią o nim filmy. I Ubisoft I jakoś tam klika. I wszystko związane z Ubisoftem. Na nie musi być o, o mhm. Assassin's Creed Shadow, ale wydaje mi się, ja osobiście nie mam pojęcia jak będzie wyglądała gra końcowa. Nie mam wczesnego dostępu do gry też nie, nie, nie, nie ubiegałem o niego, ale generalnie wydaje mi się, że, że opinie, które wydaje mi się będą o tej grze, są raczej pozytywne. Bo, bo... No zobaczymy. Ja, ja, nie, ja nie jestem targetem. Wiesz, ja się obraziłem na asasyny przy okazji, e, to był chyba Origins ten w Egipcie. Mhm. No, no, no. I on miał skopaną według mnie eksplorację i od tamtej pory się... E, czy jak patrzę na mapę w ogóle Assassin's Creed Origin, to ona się wydaje, że to jest, to jest to jest coś nie do, nie do ogarnięcia. Że to jest grana na setki godzin. Takie miałem wrażenie, bo, bo ja dużo godzin w to władowałem. To jest jeden mm -hmm. z tych assassinów, których nie przeszedłem. Nie? Bo mam, mam e, Origins, Mirage, Valhalla. Nie? To są takie, których nie przeszedłem. No i można powiedzieć, że Rogue, to, który był takim spin-offem do trójki, też nie przeszedłem. No, znaczy on powstał w momencie, kiedy już Black Flag chyba był na nową generację, ale chcia, chciano jeszcze coś dać Prawda, posiadaczom PlayStation 3, 360. Czy wiesz co, mi się wydaje, że dużo też zależy od tego, kto jaki rozrywki szuka i nie wiem, na jakim etapie w życiu i tak dalej, no bo te wszystkie tripleje typu właśnie Assassin's Creed to jest taki comfort gaming, to jest taki hamburger albo nie wiem, czekolada, że po mhm. prostu wracasz z tyrany z pracy, chwytasz pada, siadasz wygodnie w kanapie i biegasz od znacznika do znacznika. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że kogoś taki typ rozgrywki może bardzo relaksować. No tak, ale. ale to, to, nie, to nie jest to, czego mhm. ja akurat szukam w grach. No bo w tym nie ma wyzwania. Wiesz, ja, ja na przykład rozumiem, że są gry, które, które mogą mieć taką rozgrywkę, która jest powtarzalna i że to jest taki komfort. tak, jak się właśnie, no nie, mówi na przykład o, o tym, że to polowanie na te wszystkie potwory w Monster Hunter jest takim że włączasz sobie podcast i, i, i po prostu 15-20 minut ładujesz tego potwora, aż go złapiesz, czy tam pokonasz, czy coś takiego. Mhm. Tak samo te wszystkie gry z serii tam Mad Runner, Snow Runner i tak dalej. To też są takie gry, które cię tym, ale tam jest jakieś wyzwanie w tym. A wydaje mi się, że w takim Assassin's Creed, w którym po prostu biegasz od znacznika do znacznika, nie ma tego wyzwania, nie ma, nie ma tego, co, co cię ale stymuluje. Nie każdy... Nie każdy szuka wyzwań, no nie? Mhm. Dla, niektórych, dla niektórych na przykład, to jest też coś, czego ja kompletnie nie rozumiem, że niektórych relaksuje farmienie w grach. Czyli powiedzmy, powtarzasz tysiące razy jeden poziom tam w Diablo 2, żeby wypadł ci jakiś mieczyk. Dla mnie to brzmi jak najgorsza tortura, a są ludzie, którzy po tak. prostu grają w ten sposób i mają kupę fanu, albo nie wiem, w MMO, robienie w kuku tych samych rzeczy i, nie wiem, nabijanie tysięcy godzin właśnie w jakimś MMO. No właśnie. No, ale widzisz, są gusty i gusta i to jest właśnie piękne w tym gamingu, że no tak. można... A jak, jak, tak. a jak się spracujesz na grind w takim razie? Bo farmowanie to jedno, ale grind na przykład. No bo farmowanie... Tu, tu jest o tyle ciekawe, że chodzi ten element losowy, no nie? że musi coś ci mhm. wypaść, że, że też w grach MMO ja zawsze uważałem, że te, to doświadczenie, jakie ci daje tam robienie... W dużej grupie instancji czy, czy yy, rajdu, no to jest, to jest też doświadczenie samo w sobie, nie? że tą dodatkową nagrodą, i na pewnym etapie tak, ten endgame jest taki, że to się robi jak najszybciej, jak do automatycznie, żeby po prostu powtórzyć to, to losowanie, żeby znowu zwiększyć szanse wypadnięcia tego rzadkiego przedmiotu, ale ja nie wiem, jak, jak, jak do tego, jak, jak patrzeć na grind, kiedy no mam taką fajną grę, Jean Dark, Joanna Dark na PSP. Jestem już mm -hmm. przy końcu. Myślę, że władowałem spokojnie jakieś 60-70 godzin w to. I ja mam taki problem, że wiem, że do tego ostatniego bossa, nie mogę się taktycznie przygotować. Na zasadzie takiej, że okej, okay, jest taki sposób, tylko muszę go wymyślić, tylko to jest kwestia samego poziomu postaci, że mm -hmm. muszę dogrindować, czyli porobić jakiś taki dam, y, y, free combats, nie dam jakiś taki do, dodatkowy walk, tylko po to, żeby podbić się dań. I to, to trochę psuje tą zabawę, ale ja rozumiem, bo to są wszystko gusta, nie? Ja, ja mogę na to patrzeć gdzie z tej perspektywy, a dla kogoś, kto na przykład gra na PSP i ta gra umila mm. jazdę do pracy w autobusie, to jest taka, to jest tak jak, nie wiem, yy, te wszystkie takie po połącz3, Te wszystkie puzzle questy i tak dalej. Yy, takie zabawy. Ale wiesz co? Czas czasami jest tak, że odpalasz grę, ale grasz w nią automatycznie. I mm -hmm. na przykład zajmujesz głowę czymś innym. Na mm przykład -hmm. moja mama ma tak, że ona odpala sobie pasjansa i ona nawet nie wie co klika, tak. bo ona po prostu głową jest gdzieś indziej i tam sobie właśnie kombinuje co będzie w pracy robić i tak dalej. Ja czasami też tak mam, mm -hmm. że mam takie gry do słuchania podcastów, tak to nazywam i na przykład jedną z takich gier jest Brotato. Gra, Aha. w której strzelasz ziemiakiem do kosmitów ja mam tam nabite 300 godzin. <głos> I też po prostu odpal odpalam sobie e, jakiś podcast. Ten ziemiak robi różne cuda na planszy i strzela w tych kosmitów. I, i ja się wtedy relaksuję. Tak, tak? To ale jest tam mój jest mój to moment, wyzwanie, kiedy głowa tak mnie odpoczywa. Wiesz, ja mówię że, wiesz, mówię, że nie musi być wyzwanie nie, żeby dla, dla kogoś. Mhm. Nie? Ale jednak w Protej, to moim zdaniem, to jest wyzwanie. Ono, ono Ale jak masz w grze 300 godzin... To jedynym wyzwaniem jest RNG i to, jakie ci twoje mhm. przedmioty, tak naprawdę, bo po prostu w zależności od tego, co ci gra podaje, tak układasz sobie build. I jak masz farta, mhm. to po prostu na początku dostaniesz dobre poziomy, i potem będzie ci dużo łatwiej tak. nabijać progres, no nie? Mhm. Znaczy wiesz, jak, to te, to... jak mówisz, że 300, 300 godzin, ale to jest właśnie tak, jak mówisz, to jest do skoku, żebyś tak od. wyłączyć sobie głowę od takich innych rzeczy, no nie, i przy, mhm. robić przy okazji. No, ale no tak... bo, wiesz, to, to, to mhm. jest też taki typ rozgrywki, gdzie wskakujesz gdzieś na chwilę, czyli powiedzmy w Brotato, no taki pełen run, to trwa powiedzmy około pół godziny, no to między jednym a drugim zajęciem wskakujesz, odpalasz sobie podcast, grasz i to jest okej, okay, no bo są takie gry, do których po prostu jak siądziesz, no to nie macie, nie wiem, pięć godzin, <głos> po prostu, no to... nie? typu baldur, no mhm. i nie, nie, nie, nie każdy ma czas bardzo często gdzieś tam, yy, znaczy nie bardzo często, nie, wróć, bo to źle brzmi, zdarza się, że właśnie okazuje się, że yy, słyszę, jak mówisz o jakiejś grze, to nie tylko mm -hmm. ją przeszedłeś, ale też no jeszcze tak przy okazji próbowałeś ją zmaksować albo ją zmaksowałeś. I tak, mm -hmm. i, i dokładasz naprawdę sporo czasu do tego i zawsze tak się sami, jak ty potrafisz to świetnie zorganizować sobie, zoptymalizować, bo ty miałeś dużo mniej godzin z tego, co, co, co tak z, z twoich wypowiedzi zrozumiałem w ale ty praktycznie mm -hmm. ją wymaksowałeś. Tam cię coś powstrzymało, już nie pamiętam dokładnie co, żeby, żeby naprawdę wszystko zrobić, wszystko, ale... Znaczy zablokowa zablokowałem sobie achievement, który polegał na tym, aby zrobić wszystkie zadania poboczne w grze, mm -hmm. bo dokonałem jednego złego wyboru, czy znaczy złego, innego wyboru tak. w połowie gry, i musiałbym wczytać save'a właśnie z połowy gry, no nie? Mm -hmm. Więc uznałem, że po prostu nie chce mi się... A że grałem na hardzie, to nie, nie chciało mi się tak. e, znowu tam powiedzmy 20 godzin od nowa to samo robić. Ale to też jest no. ciekawe, bo to jest... bo no, Gdybyś pewnie robił to na PlayStation, no to można było nazwać, że jesteś takim platyniarzem, no nie? Ale bez takiego periodywnego <laughs> określenia. Nie jestem platyniarzem. Wiesz co, ja do tego inaczej zupełnie nie podchodzę. Przez to, że mm, gram powiedzmy, na hardzie albo próbuje jakoś tam maksować te gry, to wynika z tego faktu, że wtedy ty musisz w tą grę się faktycznie wgryźć mocno. Musisz się zrozumieć. Mhm. A to też właśnie potem pomaga przy recenzowaniu, przy omawianiu wielu gier, no bo e, chcesz być najbardziej rzetelny, najbardziej uczciwy. Mhm. I to jest tak jakby najpewniejszy sposób, aby się w dany tytuł wgryźć, no bo niektóre właśnie czy achievementy wymagają konkretnego stylu rozgrywki albo po prostu zrozumienia, aby wpaść na sposób, jak coś zrobić, no nie? I mhm. e bardziej z tego to wynika. Mhm. No, no bo tak się zastanawiam, co, <śmiech> co cię przekonało na przykład, żeby, żeby zrobić, wymaksować na przykład Ghostwire Tokyo, nie? Czy tam był jakiś taki A, moment, o, doszedł do, do wniosku, że mówisz, <śmiech> że kurczę, tam jest coś takiego, że, no bo nie wiem, ile jest osób na świecie, Prawdopodobnie jakbyście założyli grupę na Facebooku, to byłoby was, nie wiem, tam może z 12, którzy to, tego dokonali. To jest, to, to nie, jest ciekawe. Nie? nie, nie, co ty? Nie jestem żadnym jakimś tam co Nie, są gorsi ode mnie, naprawdę. Mhm. U, u mnie to nie wynika z jakiejś potrzeby właśnie, nie wiem, zdobywania platy, klepania statystyk albo przedłużania sobie tego i owego tylko takiej czystej ciekawości, no nie, że a kurczę, a może tym bardziej, że to jest taki element, który dosyć fajnie wzbogaca rozry... rozgrywkę, bo musisz właśnie albo inny build spróbować, albo dosyć dokładnie przeczesywać mapę, aby właśnie natrafić na każdy quest poboczny i tak dalej. I jak się już wkręcisz w jakąś grę, no to Kurczę, czemu nie? Czemu z niej wycisnąć jak najwięcej, a nie po prostu przelecieć przez nią? Tym bardziej, że przez to, że w M kwadracie jest nas pięciu, mhm. to też nie mamy takiego ciśnienia, aby wszystko przechodzić, no bo znaczy, może inaczej to określę. Jak prowadzisz podcast powiedzmy w pojedynkę albo we dwóch, no to musisz o wiele więcej czasu poświęcić, tak? tak, aby to wszystko ogarnąć. nas jest pięciu, no to każdy grawca ma ochotę i tak czy siak obstawiamy większość rynku, no nie, no bo no, tym bardziej, że każdy e, ma jakiś ulubiony typ gry, typu Simplex, uwielbia e, e, ten, czy jak to się nazywało? Teraz mi wpadło, te 4,, 5 1 to były te gry? E, a, immersive, immersive simy. Immersive simy, tak, no. Perka też dosyć ja to Ciekawe, karguje. że bardziej pamiętałeś 4-5-1 niż, niż Messi. Nie, ja, co, ja, nie, to nie, nie, nie, nie, że... nie to Jedno mi wypadło, to ratowałem się drugim. Aha, <laughs> Aha W ten rozumiem. sposób. No. no to nie, no bo to, ja, ja to rozumiem, tylko właśnie tak się zastanawiam, jak to się u ciebie zaczęło, wiesz? Jakie to były te gry, które cię kształtowały właśnie jakiego takiego gracza, który, który stawia sobie takie dodatkowe wyzwania, nie? Bo ja przyznam, że... Y, no bo też to się, że w przypadku tego, co, co mówisz, że kiedy chcesz poznać tą mechanikę, żeby i podnosić sobie tam poprzeczkę, to to jest takie wyzwanie. To jest znowu wracamy do tego wyzwania. I teraz, czy w tym wszystkim jest miejsce jeszcze dla ciebie, na przykład, żeby, w grze była ta fabuła, czy to jest istotne? Bo pewnie, pewnie nie, no, trochę oczywiście. Tak, ale... Nie, no tak. Tylko granie w gry dla fabuły to jest, wiesz, pchanie się w gips. Niestety, bo tych fabuł jest po prostu mało. I ja trochę się zastanawiam, z czego to wynika. No bo skoro traktujemy gry jako równorzędne dzieło kultury typu książki, filmy, a tam świetnych fabuł nie brakuje i mam nadzieję, że trochę o tym pogadamy, mhm. to właśnie w tych grach jest tego jak na lekarstwo. No bo no co, no, Disco Elysium, tak? ale to jest po prostu taki już trochę wyświetlany przykład, mimo że doskonały, bo ta gra to jest absolutnie 10 na 10. Mhm. I to właśnie Disco Elysium udowadnia, że można zrobić naprawdę świetną, taką z wysokiej półki fabułę w grze. Że gry nie polegają tylko na tym, aby chodził ludzi i robił rzeczy w miejscach. Mhm. Że można tam jednak wpakować jakąś dobrą historię, która będzie cię rozdzierała od środka. Nie tylko jakąś historię zemsty, albo mhm. nie wiem, albo jakiś pretekst, który tylko napędza fabułę do przodu, ale też coś co rzuci jakieś nowe światło na, nie wiem, na twoje przemyślenia, zmusi cię do tego, żeby coś doczytać, coś sprawdzić. No mm. i taki gier jest bardzo mało. No bo tak mi się wydaje, że w ogóle ten zachód się tak... To kiedyś się tak mówiło, nie pewnie teraz nadal się to mówi, że się zhamburgerzował, że to wszystko musi być proste, smaczne, smaczne dla każdego, więc, mm -hmm. więc w w sprowadzasz te fabuły do takich... Na takiego wspólnego mianownika w tej fabule, żeby ona była zrozumiała dla wszystkich. A Disco Elysium jest takim przykładem, że to jest, no. że to jest fabuła bardzo taka. Nie, nie chcę używać, no, jeszcze nie potrafię takich ładnych słów użyć, ale że nie, że zakręcona. Tylko mi chodzi, że ona jest. Że tam jest wiele rzeczy takich, które nawet to, że kiedy gramy w nią, w, nie wiem, w języku angielskim, prawda? tam jest hmm. mnóstwo takich zwrotów y, słownika wyrazów w obcych, że się wyrażę, ale przez to, że one są w naszym słowniku wyrazów w obcych, to ja miałem takie wrażenie, że jak czytałem te teksty, że, że ten tekst może być na przykład bardzo trudny dla kogoś, kto jest po prostu tylko zwykłym, y, nie wiem, ktoś, kto po prostu się posługuje językiem angielskim, a mamy tą przewagę, że te, te wiele tych słów y, tak obco brzmiących jest właśnie z naszego języka wyrazów w obcych. Nie no, teraz musiałbym jakieś przykłady dać, ale... Wiesz co, ale... ja grałem po polsku, mm -hmm akurat, bo nie grałem na premierę, tylko specjalnie czekałem na spolszczenie, bo okay, no bo okej, no w angielskim mm -hmm. się posługuje i tak dalej, ale bałem się, że może jakieś tam smaczki mi umkną, no bo jednak ta gra opiera się na tekście. Tak, I... na tych niuansach, no. Tak, i to co jest wspaniałe właśnie w Disco Elysium, to to, że ona opowiada historię właśnie rozdartego wewnętrznie bohatera i te wszystkie dziwności tego świata, to one tak jakby też są ilustracją tego jak mu się sypie świat, dosłownie i w przenośni. I cała ta amnezja i rzeczy, które spowodowały to, że on nie wie, kim jest. I to, to nie jest po prostu budzisz się wybrańcem gdzieś w jakimś wiesz, fan, typowym mhm. fantazji i jesteś wybranym przez bogów. Nie. Budzisz się, bo nie chcesz pamiętać swojej przeszłości. I stąd wynika ta amnezja. I czy masz odwagę trochę podrapać, aby odkryć tą prawdę, która doprowadziła cię do po prostu takiej skrajnej sytuacji. Mhm. No i widzisz, po prostu opowiadasz o tym jesteś cały w emocjach. I kurczę, dlaczego nie ma takich gier? I wydaje mi się, że jest jedna odpowiedź, bardzo prozaiczna, która brzmi budżet, bo niestety gry się zrobiły bardzo drogie. No. Oczywiście zdarzają się co jakiś czas jakieś przykłady gier, które powstały w bardzo mm, jakimś takim małym, skromnym gronie, typu powiedzmy Against the Storm. Chociaż to jest trochę inny typ gry, ale początkowy, tak jakby trzon rozgrywki zaprojektowało sześciu młodych chłopaków. Albo ostatni i Balatro, który też zrobił jeden deweloper. Ale to też inny typ rozgrywki, nastawiony Dokładnie. bardziej na mechanikę mm. niż na historię. I wydaje mi się że właśnie, że przez ten budżet, jak ładujesz coś kupę hajsu, to nie chcesz ryzykować, żeby to ci nie zwróciło. No bo pisząc książkę, w dużym stopniu poświęcasz swój czas, tak jakby swoje zaangażowanie, które nie jesteś w stanie wycenić. I tak naprawdę książkę możesz pisać 10 lat w wolnych chwilach. Z grą to się raczej nie uda, no bo ten pociąg technologiczny cały czas odjeżdża. Chociaż wydaje mi się, że gdyby, nie wiem, być może, no bo teraz, wiesz, wychodzi tyle premier, nie, nie jesteś w stanie tego wszystkiego śledzić. Być może wizualne novele są Takim typem rozgrywki, gdzie po prostu najłatwiej jest przerzucić e, historię właśnie z książek małym budżetem na ekran monitora. Znaczy na ekran komputera. Mhm. I wydaje mi się, że chyba tam najłatwiej jest szukać właśnie jakichś takich nieco ambitniejszych historii, które cię poruszą. Mhm. Ty... Chociaż jest jeden wyjątek. Aha. Grałeś w Indykę? Pewnie grałeś. No grałem w Indykę, tak. No. I też mi się wydaje, że ta gra też bardzo mądrze opowiada o no, taką dojrzałą historię. Nie chcę tutaj nikomu nic spoilować, ale to, co jeszcze Indyka robi świetnie, to to, że ona opowiada przez gameplay i to jest niesamowite. Czyli powiedzmy to słynne zadanie z wiadrem na początku, które mhm. pokazuje ci taki znój i besens tej jej pracy i tego, co ją pchnęło właśnie w objęcia tam szaleństwa. Mhm. No, świetna gra. Mhm. ale wiesz co, jak zastanawiałem na temat tych, tych budżetów i tak, no to prawda że y, czasami nawet zastanawiam się, jak jeszcze w, nie wiem, w, w krajach anglosaskich albo zachodnich mhm. jak jeszcze to się wszystko opłaca bo jak sobie mhm. pomyślisz, ale, ile ale, ale wiesz, utrzymanie studiów, to jest spójrz, że nawet taka mała gra studencka na kilkanaście osób, no to jest powiedzmy milion albo półtora miliona mhm. no to patrzę, o, kim, o jakiej Kasie my w ogóle gadamy, no nie? Mały zespół, kilka osób. Naprawdę gra, która ledwo się kwalifikuje na A, albo jakiś Eurojunk. I to jest mm -hmm. to parę baniek. No nie? To, patrz, jaki to jest potężny hajs. Tak. A, no, a za parę baniek to zrobić naprawdę fajny film. Zresztą. No, Oscarowy... Teraz la, la, tak, la, laureat Oscara. Chociaż, a no, że nie, nie, nie chcę gadać, bo ja... Ja nie to, że widziałem jak jeszcze, film, się nie wypowiadam. Ale... Słyszałem, że mam nie. momenty, ale... Nie, ale na przykład poprzednie dzieło Shona Bakera, czyli Mandarynka, to jest film nakręcony tam chyba trzema iPhone'ami. Oczywiście tam plan zdjęciowy był dobrze zaświecony i tak dalej, ale to jest właśnie przewaga książek i filmów, że jak masz pomysł, to naprawdę małym budżetem możesz opowiedzieć coś, co cię poruszy. Z grami jest... no. W grach to jest możliwe, ale jest dużo trudniejsze. Właśnie, wiesz, to jest ciekawe, bo czasami się wydaje, że już we wszystko, że, że kinematografia jest taka taka prosta, że wszystko, co wymyślono, czyli dźwięk i kolorowy obraz, to jest wszystko, nie? Jeśli chodzi o, o prezentację. A później no, się okazuje, że... Nie. że, że, że bo ja nie mówiłem, wiesz, o, o, o 3D, tylko chodzi mi o to, że pomysł, jak za pomocą tego środka opowiedzieć jakąś historię. I parę lat temu po prostu byłem yy, nie tyle, że szokowany, bo to nie o to chodzi, ale chodzi mi o to, że, że yy, odkryłem... Zapomniałem, jak się nazywa ten gatunek film, który jest nagrany z perspektywy ekranu komputera. Nie wiem, czy, czy wiesz, o mhm. co mi chodzi. Że, że całe, cały film to jest to, co widzisz na ekranie. I my tak mieliśmy w grach, na przykład w grach sama Barlow'a i, i to świetnie, powiedzmy, w grach jest, bo masz tą pełną interaktywność, ale teraz jak to zrobić w filmie? I to, zapomniałem, jak się nazywał ten film. Kiedyś o nim wspominałem, to na 100%, tylko po prostu teraz mi to wypadło z głowy. Ale generalnie chodzi o to, że E, chyba ojciec szukał e, córki i cała ta fabuła była pokazywana właśnie na ekranie komputera. Oczywiście tam robiono różne zabiegi, żeby coś więcej pokazać, że niby to jakieś wiesz, ujęcie z kamery CCTV, które oglądasz na, na, na, na, na komputerze, albo oczywiście to, co jest najpopularniejsze, czyli rozmowy przez Skype'a i, i, i te, te postacie się wtedy pojawiają, więc jakby no, było tam mnóstwo takich zabiegów. I muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem, że jeszcze ktoś mógł mnie zaskoczyć formą, w jakiej podaje mi historię i to jeszcze taką, która trzymam w napięciu, jest dramatyczna i, i, i wciąga. nie? I to wciąga na takiej zasadzie, że nie możesz tylko tego słuchać, tylko chcesz to oglądać, nie? bo, bo też żyjemy w czasach e, takiego, e, takiego ADHD, które sobie sami aplikujemy, przez to, że mamy tą komórkę w kieszeni, kiedy jesteśmy w kinie nawet to... No, akurat, kino jest jaka dobre, bo cię tak wyłącza. Ja cenię sobie oglądanie filmów w kinie bardziej niż, niż w domu, bo wiem, że jest mniej pokus do sięgnięcia i sprawdzenia, czy jakieś wiadomości nie przyszły, czy coś się nie wydarzyło, wiesz, tego, tego FOMO mhm. nie ma. Ale wracając jeszcze do, tego, do, do, do tych budżetów, wiesz, to tak, no można zrobić. Właśnie to jest, to jest wspaniały przykład, kiedy ja nie, nie, nie oglądam żadnych dem na Festie który nam Nextfest, czy jak to się ładnie nazywa, ale generalnie to też pokazuje, ile jest twórców, którzy chcą gdzieś zaistnieć. Ile tych, tych gier tak naprawdę wypali, nie wiemy. To będzie jakiś promil. Ale to są, to są rzeczy, które są robione w 99% budżetowo, wiesz, po kosztach. Tak jak wyobrażam sobie, że taki, takie balatro prawdopodobnie ten anonimowy twórca robił i to pewnie jest gdzieś opisane. Ktoś, mogę teraz Kat, mówić coś, co i tak już zostało z, z potwierdzone, albo, albo nie potwierdzone, bo było inaczej, ale wydaje mi się, że on mógł robić to przez lata, gdzieś po godzinach. Że miał jakąś ideę i ją rozwija, rozwija, rozwija aż w końcu ją wypuści. No tak samo było z Ciebie Minecraftem. Nie? Grzegorz Wątroba zrobił y, dobre omówienie y, tego, jak powstawało Balatro. I on chyba w ogóle ten ziomek zaczął y, Chyba w 21? pierwszym, mhm. takiego. I potem sobie to szlifował właśnie w wolnych chwilach, a dopiero potem jak znalazł wydawcę, bo gra tam nabijała, piała się w rankingach Steama, jeśli chodzi o tam wishlisty i tak Aha. dalej, no nie? I potem to właśnie wybuchło. No właśnie. Czyli tutaj też no, ciekawe to... jest, czy wydawca coś pomógł, no nie? Żeby ta gra jeszcze bardziej wybuchła. No bo czy w dobie cyfrowej dystrybucji, kiedy sam jesteś hmm. sobie wydawcą na Steamie, potrzebujesz jeszcze kolejnego, większego wydawcy. Może jako taką siłę napędową, żeby ułatwić ci dostanie się, nie wiem, na App Store'a, nie wiem, Epic Store'a, nie wiem, na, na Switch'a, nie? Że to wszystko jednak, mhm. przydają się kontakty, żebyś nie musiał się o tym martwić, ty się koncentruj, na grze. To tak się zastanawiające. Ale co do tych budżetów, nie wiem, czy uda mi się mhm. wrócić do, tego, do tej oryginalnej no. myśli, ale no jest coś takiego, że yy, faktycznie przy ogromnym budżecie nie chcesz ryzykować i e, nie chcesz ryzykować na przykład, nie wiem, żeby wywołać jakąś kontrowersję, więc ta, ta fabuła coraz bardziej, coraz bardziej jest e, taka, nie chcę mówić, że miałka, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, że, że nie chcesz robić czegoś, co, e, co sprawi, że e, będzie kontrowersyjne, a też chcesz e, jakby ukierunkować tę grę do, do, do jakiejś grupy ludzi, która na przykład się wcześniej mogła tym tytułem nie nie interesować, a teraz ze względu na to, że coś będzie w tej grze, może fabularnego, może nie, to oni się tą grą zainteresują i to jest taki, taka loteria, ale zauważyłem, że po prostu coś się zmienia, że, że ja to nawet czasami myślałem, że w takich dużych grach, gdzie jest dużo dialogów, że to jest pewnie fatalne, co, co, co, co, co, co wyciągną to z kaprusza, ale że na przykład czasami masz wrażenie, że niektóre dialogi są tak sztuczne, tak, tak bez... Dlatego, że to że czat GPT mógłby je napisać. I to jest moim zdaniem coś, co sprawia, że ja bym wolał, żeby tych historii, znaczy tych dialogów, tych rozmów było mniej, ale żeby one były o tyle ciekawe, że one, że one coś wnoszą, nie? Bo nie, nie, nie tak, że każda rozmowa co? z NPC musi coś wnosić, ale niech te, te, które są ważne, niech one będą takie, że ty masz przyjemność właśnie obcowania z tym, z tym dialogiem, jak, jak z tekstem właśnie... W najlepszej książce. Ale wiesz, co to też. T Tutaj do rozmowy przydałby się ktoś z Game Devu, bo podobno ludzie, w sensie tacy e, pisarze, którzy nie pracują w Game Devie, ciężko im się tak jakby wskoczyć w... Mhm. właśnie w te tryby pracy Game Devu, że to jest tak jakby zupełnie inny rodzaj pisania. Tak. Nie wiem, ja tylko słyszałem, słyszałem takie tylko teorie. Znaczy w tej książce powtarzał. Zbyszka Jankowskiego no. Wilczym śladem, tam jest dużo miejsca poświęcone narracji tego jak czasami wiesz, w jakiś Wiedźmin quest. Ale akurat Wiedźmin robił i... to dobrze. Tak, tak, ale to właśnie tam był, cały ten proces był tak rozpisany. Yy, oczywiście nie, że formuła tego, tylko było po prostu napisane, że ktoś, kto na przykład, nie wiem, wymyślił jakiś quest, niekoniecznie był jego autorem ostatecznej wersji że te dialogi ktoś pisał, ale one później też przechodziły przez jakieś takie sito reżyserskie, jakieś, jakieś dodatkowe. Oczywiście nadal można było powiedzieć, że, że osoba, która pisała, jakby przelewała swoje, może jakieś doświadczenia swoje właśnie, że to było, że to było ich, nie? Ale mhm. generalnie jest tak, że ten proces właśnie tego, tego dłutka, które, które tą rzeźbę cały czas jeszcze poprawia, no, ono pracuje do końca i, i i tam było kilka przykładów, właśnie kilku questów, gdzie, gdzie było tak dużo tych iteracji, tyle zmian, jednak ostatecznie one wyszły gdzieś na dobre, nie? Tylko mhm. no, no tam, tam było bardzo dużo takiego właśnie takiego Tylko... procesu, gdzie, gdzie powiedzmy 100% tekstu mhm. zostało napisane, a 10% tak naprawdę znalazło się w grze, nie? Wiesz. Tylko tak jeszcze dodam jedną rzecz dosyć taką oczywistą, że powiedzmy papier przyjmie wszystko, napiszesz jedno zdanie typu bohater wstał z krzesła i coś tam, nie wiem, otworzył drzwi, mhm. tak? Jak chcesz pokazać to w filmie, no to oczywiście dochodzi ci obraz, musisz ee, nie wiem, tam kadry, tak? W sensie sobie mhm. dopasować, plan taki, taki, oświetlenie, cyk, cyk, cyk, że dochodzi ci więcej roboty, a w grze ona jeszcze musi być interaktywna i czasami to, że powiedzmy jakiś tam ziomek od questów napisze, że ktoś, właśnie bohater wstaje z krzesła otwiera drzwi, to już Ciągnie się za tobą tak, jakby cały potok decyzji, które muszą się wydarzyć w game, game Typu, te drzwi mają się otwierać tak, czy tak, czy te krzesło to jest nowy aset, czy jakieś mm -hmm. inne krzesło, czy w tej scence robimy to, czy to, no nie? I to mi się wydaje, że pewnie takie podejście trochę wiąże, nie wiem, mm -hmm. pi pisarzy w pracy, że tak. nie wiedzą, jak się poruszać, bo mówię, każda mała decyzja powoduje tak, jakby kaskadowe rozryśnięcie się projektu i to, to, to też nabija budżet. No tak. bo... Ale to też jest właśnie to, to, to tak jak koło. Kino, kino zachodnie. Ja już, już mm -hmm. do jednego worka wrzucam i kino europejskie, i kino powiedzmy amerykańskie, hollywoodzkie. I kino japońskie, do którego powiedzmy głównie zaliczam anime. I chodzi mi o, I to też nawet chyba jest wspomniane w, w książce, w tam, już nie pamiętam w jakim kontekście chyba, tego jak reżyserowane są sceny, Ale chodzi o to, że jak masz anime, to tam... To jak te kadry są ustawione, to tylko jest wyłącznie jakby. Znaczy, to jest takie twórcze wykorzystanie, może nie wykorzystanie, tylko twórcze podejście do tego, do ograniczeń. Czyli wiesz, że masz, że łatwiej ci będzie zrobić kamerę, która przejeżdża powiedzmy, od butów bohatera, nie wiem, aż gdzieś do tułowia i widzisz plecy, bo nie musisz zanimować tam nic więcej. Wiesz, co że tam jest. Znaczy, jako, jako osoba, która na pewno nie jedno anime widziała, to pewnie rozumiesz o co mi chodzi, bo to nie jest też tak, że wszystkie anime są tak robione, bo przepięknie animowane są filmy studia Ghibli i tam jest, tam jest bardzo dużo ruchu. Tam I też dzięki powiedzmy, wykorzystaniu grafiki komputerowej też się jakby już nie, nie stosuje takich, takich metod, nie? ale te stare anime, to tam było widać, jak, jak te ograniczenia wpływały na formę i jak z tej formy, no nie, wyszła tak, taka sztuka, Ja wiesz, że, że zostałeś ograniczony, wyszła ci sztuka. I wydaje mi się, że y, y, na zachodzie tego nie było i w grach to też trochę jest tak, że, że zamiast iść i pomyśleć, tylko że ja to mówię właśnie znowu z perspektywy osoby, która, która nigdy nie musiała e, jakby tego, tego potu krwi łez wylać, żeby stworzyć grę, żeby ją wydać, A, ale chodzi mi o to, że Yy, powiedzmy, że w tym Wiedźminie to, to dłutko, które, że tam to były te ograniczenia i oni musieli według tych ograniczeń tworzyć. A czasami mi się wydaje, że przy tych ogromnych budżetach, coraz większych, tak jak no, rockstar ma nieograniczony prawdopodobnie budżet przy tworzeniu GTA 6, tam nie ma tych ograniczeń, tam, ale cały czas pewnie się gdzieś cytuje. Ale gdyby to było tak, że ten budżet określa ci, co możesz zrobić, to nie, on nie, nie rozrastałby się tak dużo. Wiesz, tylko, że to jest, to jest prosto się o tym mówi. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo z jednej strony mamy wielką, dużą grę, i znowu o niej wspomnę, About, gdzie, gdzie widać ten burze, jeśli chodzi o te lokacje, widać, te, widać że, że tutaj może nie, to jest kwestia tego Unreal Engine 5, że to tak ładnie wygląda, no ale gdzieś tam może nie we wszystkim, ale jeśli chodzi o samą fabułę, same te postacie, to moim zdaniem w ogóle wygląd tych postaci, tam wydaje mi się, że tutaj już tak już tak yy, nie widać tych pieniędzy. I... Ale wiesz co, mhm. akurat, akurat About, nie wiem czy jest dobrym przykładem, bo oni tam produkcyjnie tego nie dźwignęli, mhm. bo oni zaczynając projektować tę grę, projektowali to jako grę, jako usługę, jakieś tam pseudo-MMO, czy coś. Takie Destiny, I jak po... ktoś powiedział, że to tak, ma być Destiny, to, to tak, tak, to tak, jest tak, no. tak I przepalili jest. kupę hajsu i potem, jak już zaczynało im się palić pod nogami, to zaczęli przerabiać to na singla i widzę, że ta gra jest robiona po prostu na kolanie. Tak. Bo ma fajne założenia, tylko, nie wiem, zabrakło im czasu, budżetu czy, nie wiem, talentu, aby to dowieść, bo tam parę... Tam jest fundament, na czym budować. Tylko no niestety. Tak. I w ogóle ta fabuła, wawa, tak sobie tak pomyślałem, ona ma kilka takich, kilka momentów, które byłyby ciekawe, ale całościowo, tak sobie pomyślałem, kurczę, tam nie było nic takiego, co by z tobą tak zostało. Że zapamiętasz jeden czy dwa takie moralne wybory, gdzie musisz, powiedzmy, ale ale mhm. Owszem, jak patrzysz, powiedzmy, jakbyś miał to na papierze, no to wybór moralny jest ogromny, tak? Ale yy, szczerze mówiąc, na rozgrywkę to w jakiś stopniu większym nie wpływa oprócz tego, że może ci gdzieś zablokuje właśnie wykonanie pewnych questów, ale znowu, gram w grę, o której wspomniałem niedawno, yy, próbowałem cię namówić, żebyś <śmiech> założył sobie Prima, żeby, żeby tę grę do swojej biblioteki dodać, Redemption Reapers. I to jest gra mhm. robiona przez Japończyków. Jak sobie myślę, to, to jest takie, co tak, najwyżej pojedyncze A, jeśli komuś miałoby to cokolwiek wytłumaczyć, nie? jakby budżetowo. Że to nie jest gra, w której, w której poszły miliony dolarów. Nie wiem, jak duże studio to robiło, nie wiem, jak to... Ale gra ma w sobie coś takiego niesamowitego, że tak, jeśli chodzi o rozgrywkę, no to jest taktyczne, takie RPG z kilkoma twistami, którymi się bardzo podobają, yy które i tak w innych grach są, czyli na przykład ta, ta współpraca naszych, naszych wojaków, którzy, którzy mają tą synergię taką, że kiedy ty wykonujesz atak, to kiedy postać jest blisko wroga i też mogłaby wykonać atak, to ona automatycznie go wykona. To tak, tak było na przykład w, w Lamblighters League, tylko były jakieś tam ograniczenia, już nie pamiętam dokładnie jakie, ale ja już dawno przeszedłem tę grę, ale chodzi mi o to, że mhm. tam po prostu gdzie nie mogli powiedzmy tego budżetu stawić, to po prostu sobie radzili w inny sposób, czyli tak jak wspomniałeś, w bardzo taki wizualno-nowelowy sposób poprowadzili dialogi, czyli masz rysowane i nawet one się chyba nie zmieniają w żaden sposób, e, tylko podświetlają się, żeby wiedział, która jest postać aktywna, e, postacie. Dialogi mhm. są w pełni udźwiękowione, więc e, słyszymy głos, jest bardzo dobry. No ale to wszystko. Nie ma, nie ma dużo animowanych kacynek. Kilka jest i przyznam, że te, które są, też są świetne, bo mm, mają w sobie ten gravitas w tej historii. Czyli jakieś jest poświęcenie, czy, czy, czy no wiesz, bo my gramy jakąś taką y, drużyną wyrzutków. Takich, takich y, żołnierzy, którzy, którzy się gdzieś czymś schambili i teraz jakby odbudowują swoją reputację, ale tak naprawdę, no, są jakimś taką, taką tą parszywą dwunastką. Oczywiście nie, nie, nie dwunaską, ale jak znasz, znasz film, to pewnie wiesz o, o co chodzi. I tam, kiedy poznajesz te postacie, no nie, to zaczynasz do nich, wiesz? Znaczy jakaś taka nic sympatii się tworzy. I kiedy dochodzi do jakichś dramatycznych mo motywów związanych z tymi postaciami, mm -hmm. to faktycznie to ma wagę. Rozumiem, że, że mm -hmm. też słowo, które robi karierę. W, w, czy w nie wiem, mówieniu o filmach czy tak wiesz jest, czy w serialach, nie? że jest ta stawka że jak wiesz, że na przykład mm -hmm. jest ten plot armor, no to nie ma tej stawki ale jak grasz taką grę właśnie, że ten plot armor tak naprawdę yy, że go nie ma, no to wszystko zaczyna się robić ciekawie, bo nie ma jednego głównego bohatera, jest kilku bohaterów Ja, ja mówię o Redemption Reapers, bo to jest gra w którą yy, cały czas gram i ona mnie na tyle wciągnęła, że właściwie odciągnęła mnie od innych gier ale no, no to jest przykład na to, że, że, że, że nie da się generalizować. mówić, że teraz gry mają takie wiesz, słabe historie i tak dalej, bo, to, bo chci chciałbym pewnie uciec z takiego generalizowania. Znaczy, nie, nie, nie, nie. Chodzi mi, że. Że mało no, ja, jest. Trochę, Wie, nie, ale, ale wiem o co no, chodzi. No. Że, chodzi że, że mało jest, że właśnie, że, że trzeba szukać na przykład disco Elysium, który jest przykładem gry sprzed. no ilu lat? Pięciu, sześciu? Który to był rok? Który. Znaczy, wiesz co? Mi chodzi, mi chodzi o to, że w grę musi się po prostu dobrze grać. Mhm, I to jest, tak. to jest fundament. Jak tego nie ma, możesz mieć najpiękniejszą grafikę, możesz mieć najświe najświetniejszą historię, najbardziej głęboką, ale jak gracz będzie się odbijał od ekranu, no to jest w ogóle bez sensu. Dokładnie. No, nie? no i, mhm. i przez to gry, wydaje mi się, że ta fabuła w grach jest traktowana tak trochę po macoszemu. Że fajnie jakby była dobra, ale jak coś, to się po prostu obroni mechanicznie. No nie? I, mhm. uh, no wiesz, bo czasami jest takie pytanie to jest co? Jeszcze, jeszcze, jeszcze dla ciebie fabuła czy, czy... Nie, ale... ale nie mówię, że do ciebie ty... może, może inaczej, Dachman Bo chciałbym trochę odwrócić sytuację Bo też powiem coś, co Dobre. nie jest zbyt odkrywczego Ale mam wrażenie właśnie, że przy tych dużych grach Albo nie wiem, przy tych bardziej mainstreamowych grach To często jest chyba tak, że oni skupiają się Na e, właśnie Budowaniu jakiegoś lore trzepaniu asetów, budowaniu lokalizacji i tak dalej, ale brakuje mi mimo wszystko pomysłu, czym ta gra ma być. I wydaje mi, czy znaczy inaczej, gry, które ja bardzo lubię, on widać od razu jak na dłoni, czym one chciały być. Nawet jeśli są skomplikowane, nawet jeśli są hybrydami wielu gatunków, to ja tam widzę jakiś pomysł. Kogoś, kto miał e, jakąś wizję i potrafił to poprowadzić przede wszystkim, nie wiem, czy zarządzać, czy po prostu dowieść to. Mhm. I tak jak właśnie wspomniane Against the Storm, gra zrobiona przez grupkę chłopaków i no Rogalik City Builder, przecież to brzmi jak jakieś totalne wariactwo, mhm. szaleństwo, to, to nie miało prawa się udać, ale wiedzieli co chcą zrobić i to dowieźli i to jest po prostu fantastyczne. I te gry, które są przełomowe, właśnie wynikają z tego, że ktoś miał mm, wizję typu Balatro, albo mhm. Vampire Survivors, albo nie wiem, z tych takich głośniejszych gier. Chodzi mi o to, że jak masz pomysł, to hmm. ominiesz mały budżet, bo po prostu pomysł się zawsze tak. obroni. No, tak. to spójrz tak jak takie tak, jest filmie. tak, że możesz, możesz, możesz, jak nie masz scenariusza, to film leży. Mandarynka, jak wspomniałem, nagrana trzema iPhoneami i po prostu do samego końca siedzisz na skraju fotela. A pamiętam, poszedłem na awatara dwójkę, to ja prawie umarłem w tym kinie, no nie? Po tak. prostu taki <głos> ale wiesz, smród, że. O teraz, jezu. Ale iPhony mają teraz tak dobre obiektywy, tak dobre ale kamery, że, że, że to jest co innego, jakbyś wiedział, że na przykład, nie wiem, film nagrany trzema Nokiami, nie? To wybudziłem. To by ale ciekawo. nie, to jest fan footage. Fan footage to jest coś, co można powiedzieć, że było nagrane starym VHS-em i też, też pomysł się liczył, nie? ja nie jestem wielkim fanem oryginalnego Blair Witch Project, ale po latach jakby doceniam to, jaką to wywołało... Yy, znaczy, jak, jak, nie że szał, tylko chodzi o to, że ta popularność takich filmów i tego, że faktycznie rozwinięto ten gatunek do, do tego, że naprawdę dużo świetnych filmów powstało nie? z tego gatunku mm -hmm. found footage. Nawet yy, no nie wiem, akurat może, może coś, coś przekręcę, ale... Yy, Chyba Nope ma takie trochę elementy tego, nie wiem, ale, ale może, się, może się mylę, nie, bo, bo, bo mm, to, to jest taki już bardziej nowoczesny, Jordana Peela e, film. Nie, nie, nie oglądałem Nope. Oglądałem chyba tylko ten jego taki mm, pierwszy... E, y, Uciekaj? Get, get, out? get out? No, tak. to chyba to oglądałem. Tak. Ja oczywiście mogę też coś mówić takiego, że ktoś od razu mnie wyśmieje, że gdzie found footage w Nope, ale tam... Znaczy, jak nie widziałeś nigdy Nope, to ja jestem bardzo ciekawy, jak twoje opinie byś obejrzał, bo tam jest kilka takich rzeczy, które mi się bardzo podobają. A są rzeczy, które po prostu absolutnie wydaje mi się, że, że Jordan Peel nie dowiózł, ale też to jest taki film, który ma bardzo dużo zaszczytych rzeczy dla osób, które nie wiem siedzą w, w, i w kinie, ale też jakby kulturowo yy, razem z Jordanem Peelem yy, nie wiem, i jadą w tym samym kierunku. No nie, nie wiem, czy, czy, czy w ogóle też. Niestety, typu typu Spike Lee, tak? Tak, że, że chodzi mi o to, że on bardzo no. dużo, tak jakby. On jest bardzo dumny chyba ze swojej kultury i, i to jest niesamowite, jak gość, który, którego wcześniej znałem bardziej jako komika, genialnego. Bo ten e, chyba Kian. Nie. Kian Peel, tak to się nazywa? Czy Peel and Key? Ojej, mogę przekręcać. Ale na pewno nieraz gdzieś tam ci trafiło się w internecie jakiś taki sketch z nimi. I to są geniusze po prostu. Robią fantastyczne rzeczy, takie krótkie skecze. Odpowiednik może naszych yy, raperów z Nadwisły, no nie, ale. <grych> Czyli krót, krótkich, tych komicznych odcinków cyklicznych. Yy, oczywiście mhm. yy, no, dużo lepszych, ale to już nie, nie, nie ujmując nic yy, naszym yy, wspaniałym twórcom, ale. ale yy... To może powiedz mi, na czym ostatnio byłeś w kinie. A potem ci powiem, na czym ja byłem. O, yy, yy. Szczerze mówiąc, to ostatnio... chyba. M wygadałeś się, mówiłeś, lubię chodzić do kina, wyłączać telefon. Nie, nie, nie, nie, <grym> nie, nie, powiedz nie, nie, nie, kiedy nie to, to, jest, to jest tak, że, że faktycznie ostatni raz byłem w kinie, to o ile, chyba, że... Nie no, widzisz, bardziej w, oglądam filmy w domu, bo, bo lubię e, <grym <grym ten komfort oglądania w domu, ale, ale generalnie jest tak, że... E, spróbuję sobie przypomnieć, czy, czy, czy to był nie, no, Twisters, ale to już było jakiś czas temu, Królestwo y, y, Planety Małp, ale to są takie y, raczej filmy, które oglądasz y, jako taką pulpę, nie? Że, że... dla y, efektów. Może dla efektów, wiesz, takiego, jakad miałem taki... Y, znaczy byłem pod wrażeniem w ogóle, jak ta nowa planeta y, y, Małp miała taką swoją tożsamość, że że, poza te, że zresetowała się, no nie? bo była ta z Markiem Wolbergiem, którą chyba... Mm. Kto ją robił? Tą taką z 2001 roku. Pewnie, pewnie kojarzysz. No. I ona była... coś było ona Była w, w porządku. Ona bardziej nawiązywała do tej oryginalnej Planety Małp, ale, ale nie zrestartowała całego, całej franczyzy. A tu się to udało. I ta historia Cezara no tak mnie wciągnęła, że ja byłem na takim etapie, że już musiałem może się potem grę taka była, no, na Steamie jest, yy, no, ale chyba nie, naj nie najwyższych lotów, więc yy, koniec końców yy, tego nie zrobiłem. Ale to mi się podobało, nie? Więc, więc trochę mnie wzięli ze zaskoczenia, bo yy, yy, yy, <śmiech> bo ja lubię chodzić do kina właśnie z tych powodów, że, że, że ja mam ja mam problem yy, z tym atady, ale yy, przez ostatnich kilka miesięcy to było tak, że a nie, czekaj. Alien Romulus, ale to też było jakiś czas temu. To już było jakiś czas temu. Widzisz, no nie, nie ma nic takiego, żebym powiedział, że przez ostatnich dwa, w, w ostatnie dwa miesiące, czy, od, czy w tym roku nie pamiętam, kiedy no, ostatni nie, nie moment, chodzisz nie. do kina. Znaczy, nie, Trzybany, no byłem, byłem zmoczyły, na, na Jury Number 2, tylko nie wiem właśnie, czy ten Jury Number 2, no nie, Jury Number 2, <laughs> to było w tym roku, czy w tamtym roku? I prawdopodobnie to było w tamtym roku, więc <laughs> więc ja, ja mogę na przykład skojarzyć, mogę sobie przypomnieć na przykład co robiłem tego dnia, jak poszedłem do kina, bo to było takie wyjątkowe wydarzenie, ale, ale to w takim razie, żeby, żeby nie było, że się tak kompletnie skompromitowałem, to powiedz co, co ty ostatnio widziałeś, a my to nie możemy po kinie, możemy o grach porozmawiać, możemy zmienić temat z fabuły na to, w co ostatnio graliśmy. To, nie? Więc... Znaczy, strumień świadomości, wydaje mi się, że będziemy tak. tak skakać po tematach. Ja byłem w piątek na Mickey Seventeen. Aha, okay. e, to jest e, najnowszy film e, John Hobong, się nazywa tak ten reżyser. I mm -hmm. najsławniejszy jest chyba z Parasite. I. E, genialny. Film. W ogóle słyszę. Tak, Parasite jest absol, absolutnie genialny i o nim też za chwilę pogadamy. Ale wracając do tego Mickey 17, to. Mm, ja kompletnie nie wiedziałem, na co idę, bo ja nie oglądam trailerów, nie czytam jakichś recenzji, jakichś zajawek przed pójściem do kina, bo ja lubię tak po prostu zupełnie z czystą kartą usiąść w fotelu, chłonąć i poukładać sobie film po swojemu w głowie. Zazwyczaj, jak, jak muszę coś z siebie wyrzucić, to po prostu konsultuję to z dziewczyną, bo we dwoje chodzimy do kina mhm. i Zupełnie nie widziałem czym jest ten film. <grych> I nie chcę też go spoilować za bardzo, bo on tam parę razy yy, są zwroty akcji, mm -hmm. ale tak w dużym skrócie, bo nawet obejrzenie trailera tego filmu, bo już po seansie obejrzałem sobie trailer, on już dosyć... Yy, no, wydaje mi się, że... Jakby chyba no plaka dużo Tak, ale powiem Ci, że jakbym przed seansem obejrzał trailer, to czułbym się trochę że ktoś mi zaspoilował ten film. Mhm. On naprawdę dużo mówi. Więc bez spoilerów powiem tyle, że w główną, głównym bohaterem jest wspomniany Miki, w którego się wciela znakomity, naprawdę znakomity Robert Pattinson. I historia opowiada o tym, że on wraz z kolegą próbowali otworzyć swój biznes, no ale coś im tam flopnęło. No, i teraz narobili sobie długów, i aby nie musieć tych długów spłacać, uciekają na jakąś tam obcą planetę, bo rusza rekrutacja do kolonizacji tam jakiejś obcej planety. I ponieważ on jest zdesperowany, to nawet nie czyta żadnych druków, mhm. tylko podpisuje kontrakt, że będzie jakimś tam zastępowaczem, nie wiem jak to, nie pamiętam jak to tam wymienialnym na, na tym statku. I to, co właśnie widać na plakacie, to, to, że będzie takim trochę królikiem doświadczalnym, trochę takim gościem od najgorszych zadań, a cały myk polega na tym, że jak umrze, to mogą go wydrukować z drukarki. I no, i, i wbrew pozorom ty, tyle mogę powiedzieć, bo potem właśnie e, ten film Bierze właśnie na tapet dużo takich przemyśleń odnośnie całej tej takiej etycznej strony. Albo kiedy zaczyna się człowiek, kiedy kończy się człowiek, jak stawia, stawiając go właśnie w jakieś różne nieoczywiste sytuacje, jak zareaguje itd. i tak <śmiech> dalej. I po pojęci po, po tak, to nie jest najlepszy film tego reżysera. Mhm. To, to nie jest półka Parasite, zupełnie, bo właśnie. Parasite był bardzo mądry filmem, był taki bardzo subtelny. On szanował bardzo inteligencję widza i nie podawał mu tak jakby na tacy jakichś różnych nawiązań, skojarzeń. A właśnie ten Mickey Seventeen robi, no niestety, mniej więcej w połowie filmu, on się robi taki strasznie dosłowny, mhm. że metafory, który, którymi operuje, jakieś takie rzeczy, które ci pokazuje, to po prostu tak walą prosto w żyje. tak, tak. Z, z, Nie ma w tej takiej delikatności z Parasite. I, e, no to pojęci, że, że trochę mnie zaciekawiłeś, ale, ale też przestrzegłeś. Pi, pier, po, pierwsza połowa filmu jest rewelacyjna. Gdyby on cały taki był, mhm. to, to byłaby ta półka właśnie parasita, czyli takie mocne 9 na 10. Niestety on gdzieś tam się trochę gubi, mhm. właśnie od połowy. Ale nie powiem dlaczego i tak dalej. To już musicie sprawdzić sami. I. Hmm, co jeszcze miałem powiedzieć. A Atex Przez to. Ta, ta, ta, no. mhm. Taka ciekawostka. Przez to, że y, robiłem teraz właśnie dwa odcinki Westernowe na w sumie spoko i się tam naoglądałem tego wszystkiego. To... Ale to przyznaj, widziałeś wszystkie te filmy, które, o których mówiłeś od deski do deski? No tak. No tak. No to jest research. To jest research. No na tym to polega, że wiesz, musisz czasami obejrzeć dwugodzinny film, żeby jedno zdanie napisać. No tak. I to na, wyłapałem tam dużych takich nawiązań nawet do westernów, bo tam się pojawiają takie zwierzaczki, które wyglądają jak bizony, i to jak one tam biegną na preli, to ja mówię, nie, no to są bizony, nie? No I te wszystkie motywy z Indianami, z kolonizacją i tak dalej, to, to też gdzieś tam się przewija. I mówię, a taka, taka ciekawostka, pewnie jakbym nie robił tych westernów, to bym tego nie wyłapał. Hmm. Ale tak abstrahując właśnie nie zdradzając tego, bo to w ogóle jest też dobre science fiction, ale takie hard science tak. fiction, tam jest dobry motyw w tym nie. wszystkim, nie. Czy znaczy, wiesz co, you no, know, tak. Nie, bo wiesz co, powiem ci, zależy, od, bo... dam ci inny film, w którym no. może być podobny motyw, i który uważam za bardzo dobry science fiction, ale też taki psychologiczny, trochę thriller. Który, tak, właśnie o nim chciałem powiedzieć. Mm -hmm. Że to jest, to jest film, którym no, pewnie no, jest pewien ten motyw, no, niektóry, który być może dla kogoś, kto by oglądał Moon e, w, tak po prostu, nie tak jak mówisz, to mógłby być zaskoczeniem. Tak? Ale, ale dla mnie, e, powiedzmy, jak się domyślałem pewnych rzeczy, ale właśnie też była tak ciekawa ta kwestia tego. I, i e, jeszcze dalej sięgać było takie opowiadanie, Lema i no, powiedzmy, dużo, dużo jest takich, tych, tych, takich motywów właśnie z tym. Yy, dla mnie na przykład, yy, dlaczego ja bym się nigdy nie, nie zdecydował, na przykład, jeśli wymyślono by, doszlibyśmy do takiego poziomu, że teleportacja była wymyślona. Że teleportacja to dla mnie to jest, to jest to, że dochodzimy do takiego punktu, że nauka potrafi zeskanować właśnie całe twoje ciało razem z twoją pamięcią, ze wszystkim i Cię wydrukować, tak? Cię przenieść, po prostu złożyć Cię z jakichś cząstek. Tak, ale to też nie pojawiają dylematy. Czy... No właśnie, dla mnie to jest dylemat, bo jeśli uznalibyśmy, no. że ta dusza, która jest w Tobie, no nie? jeśli wierzysz powiedzmy w duszę, że ten duch, on wtedy by przeżył to nowe ciało, że to ciało jest tylko tym, tym naczyniem i, i da się to przenieść w ten sposób, no to okej. Okay. Ale dla mnie to jest po prostu niszczenie Ciebie i po prostu tworzy się Twój klon. Obok. I, I dlatego ja nigdy nie decydowałbym się na teleportację i ja po prostu wszędzie bym y, podróżował. Te. Co innego portale. Portale mi się wydaje, że jakby byśmy doszli do takiego punktu, że, że istnieją portale, to okej, okay, bo portal wydaje się, że nie nie, nie musicie zdezintegrować, żeby cię otworzyć z drugiej strony i tyle. Czyli no. mhm. ja, ja nie jestem ekspertem od jakiś tam science fiction i tak dalej, bo są ludzie, którzy się po prostu pasjonują mm -hmm. i mówię, tam czytają książki i tak dalej. Jeśli chodzi o książki, to ja zupełnie nie jestem sci-fi. Mm -hmm. Oczywiście tam Dicka czytałem i tam sporo jakichś tam różnych klasyki, ale to nie jest tak, że ja powiedzmy czytam 50 książek sci-fi rocznie, no nie? Także mm -hmm. nie będę się tutaj wychylał. Mm -hmm. no Dick moim zdaniem, mimo swojego takiego szaleństwa, które tam tych jego paranoi, to był takim niesamowitym wizjonerem, nie wszystko oczywiście się sprawdziło i może nie o to chodzi, żeby się sprawdziło, tylko chodzi o to, że on potrafił gdzieś tam yy, wiesz łączyć pewne, pewne zupełnie yy, wiesz pomysły na, na, na, na, na historię z takich zupełnie świat, operując jednak mimo wszystko, yy, tą wiedzą, która istniała wtedy. Dlatego na przykład jak się czyta tą klasykę science fiction i teraz yy, wiesz, jak pewne rzeczy wyglądają, no to widzisz, jak, jak wiele pomysłów, bo powiedzmy chibionych, nie? Ale, ale są też rzeczy, które, które można wyłapywać z, z różnych historii, które, które jakby przetrwały. Chociaż dla mnie zawsze jednak e, takim takim, wyz, wy, znaczy, takim numerem jeden właśnie o to, jak, e, jak powiedzmy sztuka może wpływać na, na rzeczywistość, jeśli chodzi o tą, o tą e, naukową, no to jest jednak właśnie ten Star Trek, dlatego że w Star Treku wiele rzeczy, które, które były wymyślone na potrzeby właśnie tego, tych ograniczeń, czy jakieś tam, wiesz, te trikodery wszystkie, takie jakieś urządzenia, które mieli nie? i tak dalej, tablety, że to wszystko się y, y, y, y, y, y, y, y jakoś urzeczywistniło po latach, ale też dlatego, że dużo młodych ludzi wtedy było zafascynowanych start i później, jako naukowcy, wynalazcy, oni byli już w stanie dzięki nowoczesnym technologiom doprowadzić do, do, do stworzenia tego, nie, i, i, i no... W, Akurat z teleportacją to wydaje mi się, że jeszcze sporo czasu minie, ale już jeśli chodzi o na przykład o druk 3D. Ja pamiętam, że druk 3D, aczkolwiek nie w takim sensie, jak, jak to jest w tym, w tym filmie na pewno, ale czy to, to w jakimś sposób to opisać, ale chodzi mi o to, że kiedyś druk 3D to aż było trudno wyjaśnić komuś, bo druk po prostu jest płaski na kartce, tak? I nagle się okazuje, że można coś wydrukować. I ile jeszcze jesteśmy lat, może dekad, nie? Od takiego, żeby na przykład yy, coraz bardziej skomplikowane rzeczy w tych drukarkach 3D powstawały, bez tego, że musimy je składać i nie wiem, może za 100 lat faktycznie powstanie jakiś taki replikator, jak ze Star Treka, gdzie po prostu potrzebujesz jakieś urządzenie, to ono ci się tworzy właśnie w tym replikatorze Ty no, tyle, ale to już trochę odbiegam, wiesz, od, od tego, bo, bo to nie, nie, ja po prostu uwielbiam yy, hard science fiction, bo ono tak, tak, tak się ociera właśnie o to, o to co, co mamy teraz, i, i wprowadza właśnie do tego jeszcze tam taką, taką filozoficzne podejście do nie, no i jak to wpłynie. Dlatego te najlepsze odcinki Black Mirror, właśnie są, mhm. są y, z, z, z tym wykorzystaniem technologii, która jest właściwie o krok od ten. Czy pamiętasz? Tak, tak jest tak, tak. jeden odcinek z pierwszego sezonu. Tylko zapomniałem, jak się tytuł, widzisz, to jest, to jest mój błąd, że. Że, że sobie nie, nie googluję tego, ale to był ten odcinek, w którym y, ludzie mieli, znaczy już masz po prostu w soczewce rejestrator taki, który już wszystko, co, cały cały dzień mm -hmm. po prostu y, masz nagrany na dysku twardym. Kamerkę wokół. Tak, i możesz no. sobie później to tworzyć. I cała, to, cała historia była taka, że po prostu podejrzliwy mąż y, no, cały czas podejrzewał, że jego żona go zdradza i on analizował najmniejsze ruchy, najmniejsze gesty, najmniejsze jakieś drobne te z z tych nagrań. I to było dla mnie fascynujące, bo to pokazywało, znaczy, jak blisko jesteśmy w, wiesz, takiego w, w taki obłęd z tym związany. Ta, to była w tym epizodzie taka jedna straszna scena, jaką z żoną tam uprawiają seks i każdy sobie coś mm -hmm. innego puszcza na, tam tak. na soczewce, no nie? Obraz. Tak. Ja mówię, tak. Wow. <głos> to było odważne. Ale, ale wiesz, czy to się różni apropo... od tego, że ktoś zamyka oczy i sobie wyobraża, właściwie. No jasne. Ale, jasne. Ale, ale to ja cię rozumiem, ale, no bo to jest to jest coś co? Jeszcze co do Black Mirror, to mhm. był jeszcze jeden taki świetny odcinek, jak żołnierzom nakładali taką, taki filtr na twarze cywilów, którzy Aha. wyglądali jak jakieś potwory, żeby tak jakby wyłączyć u nich taki moralny odruch krzywdzenia drugiego człowieka. W sensie te wątpliwości, Aha, żeby u nich no, wyłączyć, no, no. więc po prostu na cywilów nakładali właśnie filtr potworów i oni byli święcie przekonani, że walczą z jakimiś potworami, no nie? I taka technologia yy, wojskowa, no co, co, co, tak, coś strasznego. Tak, tak, tak, tak. No jeszcze był taki jeden odcinek też, e, jak ja to oglądałem, to wiem no nie, gdzie, to jest, to jest jakaś w ogóle fantazja, co pamiętasz, co e, chyba żona straciła męża i najpierw dzięki coś, co byśmy, dziś, dzisiaj byśmy nazwali to czaczem GPT. On, ona rozmawiała z nim na właśnie na podstawie wygenerowanego, nie mm -hmm. wiem, znaczy dialogi były wygenerowane powiedzmy w tak. taki sposób, że ona dla niej to było niemal nie nieoddłużenie, a wykorzystywane tylko były właśnie, nie tam posty na social media i tak, wszystkie takie informacje, a koniec to końców to, to ona chyba dostała takiego robota czy androida, czy klona, już nie pamiętam, który właśnie mm -hmm. właściwie wiesz, to był taki upgrade, nie, tego pakietu. Ja wiem, mm -hmm. no kurczę, w to jak widzisz, jak te roboty na przykład teraz wyglądają, nie? to jest, czy jak się poruszają, że kto wie, taka real doll, która już naprawdę będzie real doll, nie? takim robotem, to Ale jest coś, co o, o, za ostatnio, 10 lat może się wydarzyć. Ostatnio była taka wrzawa w internecie, bo jacyś Polacy w ogóle zrobili taki androida, który wygląda jak te z Westport, że on hmm. ma tak jakby siatkę mięśni i to hmm. już wygląda przerażająco. Tak. To nie, jest, to nie jest taka, wiesz, czy plastikowa kwadratowa bryła, tylko faktycznie jak człowiek odarty ze skóry. I to już wygląda przerażająco. Także wydaje, wydaje mi się, że jesteśmy bliżej, jak dalej. Mhm. Ja cię przepraszam, Michale, że znowu tak wykolejam. Sci-fi. Te... <grym, grym>, w tym kierunku. Mówi, mówiłem, ale, jestem ekspertem, ale, ale, ale, ale Mickey Seventeen właśnie, no wiesz, no bo ja na przykład, jeśli chodzi o, o e, tego, tego reżysera, bo on chyba też był współ, mhm. współscenarzystą, tak? Bong Yun Ho, tak? Dobrze już wymawiam. nazwisko? To, y, wiesz, Parasite było dla mnie takim odkryciem, bo ja wiedziałem, że wszyscy się ekscytują tym filmem, a później go obejrzałem, zupełnie nie mając jakby, wiesz, bo zastanawiam się, o co chodzi z tym Parasite, bo ja znałem inny jego y, film, The Host. okej, okay, no. który był no. takim bardziej, wiesz, no taką wariacją na temat Godzilli, no tak szczerze. No, nie, ale, to, te, te, te ale tego nie oglądałem. No, pamiętasz ten film. Nie, nie, nie. To jest stary film z 2006 roku i co jest zabawne, wiele osób, wielu, wiele aktorów, którzy się pojawiają w tym filmie i są młodzi, później grają, no nie wiem, te 20 lat później, czy tam 15, już w Parasite, już takie dorosłe osoby albo ojca rodziny i to był taki ciekawy dyzonans, bo najpierw widziałem Parasite, kiedy wróciłem do, do tamtego filmu, to mówię, a kurczę, to faktycznie to był ten, bo, bo ja te, ten film kupiłem kiedyś przypadkiem, jak chyba zamykali HMV, nie? Taki, taki sklep, taki empik to nie. I, i jak po prostu wyprzedawali wszystko za, za bezcen, nie? bo, bo nie, nie zamierzali trzymać tego stoku, to tak, kupowałem mnóstwo takich filmów, które właściwie z przypadku były, nie. I, i, i, i dopiero po latach obejrzałem The Host. I no, byłem, byłem w szoku, no, nie, bo, bo nie, nie wiedziałem czego się spodziewać, nie. Więc to jest, to jest to. A oglądałeś jeszcze coś właśnie yy, tego Dochon Bonga? Na przykład Snowpiercer oglądałeś? Yy, ten, ten Snowpiercer, yy, bo, nie co, wiem co ten tam pociąg nie, jedzie. Tak, tak, tak, tylko zastanawiam się, czy jakieś tam nie były jakieś inne wariacje, bo wiem, że i serial Wiesz powstał. Co? potem chyba, potem jakiś serial, tak, tak. tak. Ale ja ten oryginalny ten, pierwszy, z 13, tak. Z no, no, no, no, no, no. Tak. I on jeszcze miał taki całkiem fajny film, taki dosyć mocno zaangażowany. Yy, Okia, Okja to się nazywa, jakoś Tak o takiej dużej śwince i taka krytyka, yy, yy, yy, to się to się tak ładnie nazywa, yy, yy -hmm. czy nie masowa, yy, fabryczna, nie, o, przemysłowa produkcja mięsa. To nie, o. to nie, znaczy coś kojarzę, tak, tak, coś tak. kojarzę, bo kojarzę ten plakat. Taki trochę, trochę, taki, trochę taki I.O. Yy -hmm. nie? koreański I, i powiem ci, że właśnie Mickey 17 jest połączeniem tych dwóch filmów. Tak. Czyli masz taki jakby setting trochę ze Snowpiercera i przekaz tak. trochę z tej Ognia. Og ja, w ogóle to Snow Snowpiercer to taka psychując, bo tam fabularnie był bardzo ciekawy, że tam taki pociąg, który nie może się zatrzymać, tej mm -hmm. takiej, yy, w takim no, świecie yy, wiecznego mrozu. Postapo. No. Tak, ale jaka tam była obsada, wiem, że ja trafiłem na ten film i po prostu byłem w szoku jaka, jaka obsada, nie? bo tam i Chris Evans, nie I Captain Ameryka, mm -hmm. ale przede wszystkim Ed Harris. Tilda mhm. Swinton, którą bardzo lubię. To jest dla mnie taka aktorka, która jest taka, ma taką nieoczywistą urodę. I na przykład w, w filmie, który akurat lubię bardzo, i wiem, że to jest popa, to jest ten Konstantin z, z Keanu Reevesem. Ona chyba mhm. tam gra Gabriela. I A, to tilda? jak. E, tak, Tilda. I ona jak mhm. jest tak ucharakteryzowana, że taka, nie to się mówi ładnie, androgeniczność, można tak powiedzieć. Typu, typu, ona ma. Tej, taką, wiesz, taki... ona często gra w takich filmach, typu, właśnie Orlando i tak dalej. Tak. To, to jest w ogóle ulubiona aktorka Almodowara. Tak. Nawet w ostatnim filmie, czyli w Pokoju Obok, mhm. to ona też ma właśnie taką rolę, taką bardzo nieoczywistą. Ale tak jak powiedziałeś, ona jest takim kameleonem. Tak. I ona I... jest, no, ale jest fenomenalną aktorką, dlatego ona to może nie, no, zrobić. Tak. I ona może być piękną kobietą, ale też, mhm. nie wiem, takim. Nie wiem, młodzieńcem też, nie, wiesz, w tym sensie to zależy to fajnie, od fajnie, fajnie, że o tym opowiadasz, bo e, coś podobnego zrobił e, właśnie Robert Pattinson w tym Mickey Seventeen, bo on tam zagrał taką, on gra tam wiele ról i mhm. e, hmm, jak, jak to nazwać? I ten film wielokrotnie przedstawia go w takim złym świetle, no bo to jest aktor, który z jednej strony trochę się kojarzy z, po tym zmierzchu z takim wizerunkiem Playboya i tak dalej, mm -hmm. ale on jednak ucieka z tej szuflady takiego hollywoodzkiego amanta i w tym yy, Mickey Seventeen faktycznie są momenty, że on wygląda bardzo źle i nawet nie w kwestii takiej fizycznej, tylko bohater, którego on gra jest takim nie chcę powiedzieć głupkiem Mhm. Ale no zbyt bystry to on nie jest. I przez to, że on gra tak rewelacyjnie, to ty w ogóle nie wątpisz w to, tak. że on jest właśnie takim... <głos> I to też właśnie pokazuje kunszt aktora, mhm. który potrafi tak zrzucić skórę i zupełnie wejść w inne ciało. No nie? Mhm. I to, to, to jest niesamowite. Tam naprawdę tak. świetnie zagrał. W ogóle to jest jeden z moich chyba ulubionych aktorów. Jakbym powiedzieć tak... Ulubionego aktora, to chyba bym powiedział Pattinsona. No serio. E, faktycznie miał bardzo ciężko ze względu na zmierzch, dlatego że ten, ten znaczy nawet nie chodzi o to, znaczy dla, mnie, dla mnie on po prostu ta taka, taka, taka rola tego wampira Amanta, tak mu przergnęła, wiesz, ta diamentowa skóra, wiesz tę historię z, z tą Bellą, czy nie, chyba Bella się nazywała, tak? Ta, ta, ta dziewczyna, którą Christian Christian Stewart mhm. grała, tak? No, tak. więc, więc ja to rozumiem, dlatego na przykład, jak jest taki e, Vampire Sucks, jeden z takich filmów w, w pardzie, no to tam fenomenalnie to są dane, no dlatego, że on jest łatwo do spardiowania. Ale on faktycznie no, pokazywał i szukał tej roli, I, i to jest tak, że on nawet brał to takie, znaczy, że o, udało mu się w takich rolach totalnie nieoczywistych Bruce Wayne'a na przykład, no zrobić. No, a a lighthouse. Znaczy Lighthouse i tu jest plama na honorze. Nie obejrzałem jeszcze Lighthouse. Okay. I, i... Okay. Ale to wiesz co, to zapisz sobie koniecznie eee, Good Time. Good Time, okej. Okay. To, to jest film Braci Sawdi. On powinien być do obejrzenia na Netflixie. I to jest mhm. tak wspaniale, niewygodny film. O, stary. Tak. Będą ci się pocić łapy także że... No. no, ale tak przyznaj się. I, to, to, to, to zapytam cię, bo wspomniałeś Netflixa. No. Znowu wykoleję tutaj tę rozmowę. Dobra. zdarza ci się po prostu włączać Netflixa i oglądać coś tak y, na zasadzie takiego obejrzę coś, żeby się odmurzyć, nie wiem możesz sobie no. na przykład The Electric znaczy, State wiesz co, tak <głos> znaczy, okej, okay, no każdy ma jakiś guilty pleasure i nie no. potrzebuje ja mam mnóstwo wiesz, ale... te, i później się śmieją ze mnie znaczy y, umie taką funkcję pełnią chińskie bajki i ostatnio tak sobie do odmurzenia oglądałem na przykład y, Sakamoto Days mhm. to się chyba tak nazywa o ziomeczku, który jest byłym płatnym zabójcą, ale się zakochał i teraz po prostu prowadzi sklep takie kombini typu żabka właśnie z żoną i cały czas tam, i cały czas tam przychodzą jak, jakieś złole, bo no tak. przez to, że odszedł z tej, z, z tej gili zabójców, to próbują go odstrzelić i on tam, wiesz, stara się odsyłać tych płatnych zabójców, tak żeby się żona nie pokapowała, bo obiecał jej, że nie będzie zabijał. Znaczy, nie jest to może 10 na 10, ale tak właśnie do odmurzczenia, nawet na telefonie, w łóżku sobie coś obejrzeć, żeby no, no. no to, to, to bardzo fajne. I jeszcze jedną taką chiską bajkę bardzo polecam. Delicious in Dungeon. A, no tak, wielokrotnie Fili wspominaliśmy o tym. Świetny. Tak, no świetne, po prostu taki humor. Ogólnie jeśli chodzi o Japońszczyznę, to mam dosyć niski próg bólu, mhm. chociaż może nie, taki średni bym to nazwał. Ale cza czasami uda mi się no to przełamać taką się pierwszą wiedziałem. niechęć. Tak, tak, tak. Przełamać taką niechęć. E typu na przykład ostatnio nadrabiałem klasykę Ewangeliona. Myślałem, że to będzie drugi Gundam, który też kiedyś oglądałem, ale w wielkich bólach. E Gundam się źle ze został. W sensie kreska jest fajna i sam pomysł właśnie na jakieś tam wielkie roboty i myślałem, że Ewangelion będzie taki sam. A jednak zupełnie nie. I naprawdę bardzo polecam nawet... Jeśli. Z tym Ewangelionem to kogoś, chyba kogoś, kogoś, są, nie? Kogoś, Wiesz co, kiedy, jeśli kogoś nie rusza historia, która jest taka. E... Oczy ona jest dojrzała i głęboka, ale w bardzo taki według mnie atrakcyjny sposób opowiadana z perspektywy takiego złamanego, niepewnego nastolatka. I po prostu Jezu, jak ja widzę ten motyw, to mam uczulenie na to. Ale przymykając oko, to właśnie sposób opowiadania historii. Tam jest bardzo dużo jakichś takich ambientów. Świetnie jest zmontowany, kreska. W ogóle to są, wiesz, lata 90., anime, da mnie taki złoty okres. No nie, no super. Nie wiem, co Mam jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, Nie widziałeś tego. Coś tutaj spadło. Dobra, żeby nie było ciszy w radiu, to opowiadam dalej. Nie nie. Yy, nie, widziałeś, yy, nie widziałeś tego The Electric Stable, to jest jakaś nowość i już widzę, że yy, psy wieszają na tym, a ja tak obejrzałem te 20 minut i mówię, no okej, okay, no nie. Yy, bardziej mi się ta koncepcja chyba podobała w surrogatach. Wyglądałeś surrogatów? Surrogaci? Ale film? Tak, tak. Z tym, że no. Tak, tak. A tutaj jest jakaś Byłem taka inna sobie. wersja, że to po prostu takie ciało robotowe, ale nic nie wypowiadam się, ale bardziej też mi chodziło, czy na przykład yy, widziałeś na przykład, nie wiem, Rebel Moon i byłeś taką osobą, która coś odkryła na przykład, czy nie. Czy, nie. czy jednak yy, po prostu ceni swój czas właśnie tak, że nawet nie chcesz eksperymentować z niektórymi rzeczami. Wiesz co? E, ja mam chyba na filmwebie zaznaczone 800 filmów do obejrzenia. Tylko 800? Tak. E, <laughs> I... A ja naprawdę dużo oglądam rzeczy, mhm. bo mało oglądam seriali, a raczej dużo filmów. Właśnie u mnie to się kręci wszystko wokół filmów, gier i książek. I oczywiście tam jakieś takie kultowe seriale typu Gra o Tron, czy powiedzmy Breaking Bad i tak dalej, no to tam oglądam, no nie? Albo ostatnio Stila oglądałem. Mhm. Więc to nie jest tak, że zupełnie nie. Ale jednak wolę takie skondensowane formy, bo jednak łatwiej jest usiąść na półtorej, dwie czy nawet trzy godziny i przepracować jedną dobrą historię niż po prostu e, śledzić serial, bo wbrew pozorom to są zupełnie dwa różne typy rozrywki serial i film, no bo film można potraktować właśnie jako taką e, jedną ideę zamkniętą w, powiedzmy tam w określonym oknie czasowym, a serial jednak e, jest nastawiony na przeżywanie mm -hmm. emocji i historii razem z postaciami, które pojawiają się na ekranie. I oczywiście tam te, on może też przemycać różne e, jakieś tam spostrzeżenia, problemy i tak dalej, ale co do zasady troszkę inaczej są poprzestawiane akcenty, no nie, więc ja jednak wolę film <śmiech> tradycyjnie. No tak, nie, ja to rozumiem, no nie? Bo, bo też jest ta, ta inwestycja. Wiesz, film jest tak, że jak film będzie słabszy, no to straciłeś te dwie godziny. A czasami jest tak, że oglądasz jakiś serial i, i on może być nierówny. A ktoś mówi, że słuchaj, no wiesz, no, są słabsze odcinki ale, ale ten payout no nie, to, to rozkręca się ta w trzecim sezonie. rozkręca się w trzecim <laughs> i zobaczysz, że wtedy bo tak, jest mnóstwo takich serialów na przykład jest takim serialem, dobrym przykładem który jest uznany za najwybitniejszy serial wszechczasów hmm. The Wire, nie? Czy Prawo ulicy chyba jest po prostu. No, dobre, dobre. dobre. I The Wire, The Wire ma, i The The The no tak. Moim zdaniem The Wire ma w ogóle bardzo słaby pierwszy odcinek, ale to dlatego, że on po prostu cię nie, nie ciekawi. Ale, dla, ale i też, też dlatego, i to właśnie twórcy oni przyznali, że zastosowali pewne rzeczy, które w tym, bo uznali, że widz będzie tego potrzebował. Bo tam jest taka scena, kiedy yy, jest, jest taki flashback i oni sobie pluli w brodę, że oni ten flashback użyli, nie? A poza tym to tak ogląda, że to jakiś taki trochę policyjny, nie wiadomo o co chodzi, ale jak już zainwestujesz swój czas, wiesz, tę historię, w te postacie. I też no to fantastycznie zrozumienia właśnie tych, tych, tego, jak działa policja, jak działa. później w kolejnych tych sezonach, to zawsze był taki inny mody. No nie tam się zaczęło od tych podsłowów tego The Wire, nie? ale później no już to była kwestia, nie wiem, tych, tych, tych prospektów, yy, tych związków zawodowych, dziennikarstwa. No każdy sezon miał swój taki główny temat. I każda ta historia była fenomenalnie opowiedziana. I, mm -hmm. i, to, i to, to, to było coś takiego, że okej, okay, jak ja bym się odbił, i wiele osób się odbiło, bo ja tych historii takich, że ktoś się od, tych, od The Wire odbił, słyszałem dużo. Ale wiesz, no próbuj przekonać, nie? ale spróbuj, nie? I tak dalej. A z filmem jest troszeczkę inaczej, no właśnie, bo, bo, bo film może tą historię opowiedzieć, tylko też czasami e, ja, jak wejdę w taki tryb analityczny, to mówię, kurczę, jaka to jest prosta historia, nie? Wiesz, ten film. Bo to są tylko te dwie godziny, czy półtorej godziny. Czyli tu przyszedł, tam coś, coś się dowiedział, tam poszedł, tam ktoś się... Wiem, znaczy próbuję tak, wiesz, tak jakbyś to do jednego questa nie? w grze, że, że, że to, takie, to jest takie proste, nie. Oczywiście, nie każda historia jest w jakimś schemacie, no nie? ale chodzi mi o to, że masz jednak te półtorej godziny, nie? Możesz je wykorzystać dobrze, możesz ukazać źle, ale jeśli chcesz jakąś taką historię, duszą. Yy... Mi, bardziej mięsistą, no to wtedy masz tą e, ta, ten serial daje ci tą taką formę, której, no nie, nie żaden film ci no, nie, nie kapitalny serial e, biały lotos. E, Lotus. Lotus. To, jest, to czeka na mnie. Tak. Będę Pierwszy wglądał. sezon, drugi sezon, teraz nie jest spojrę. trzeci i to jest tak, nie, no nie będę ci sprawiał, bo to są, ale to są takie <laughs> historie, takie historie kryminalne. To tylko tyle ci powiem, że no chyba, że ja to źle oczytuję, że to jest historia kryminalna, w której nie mówisz, że kto zabił, tylko kto zginął. No nie? Wiesz co ci? I tak to jest zawiązane. Przepraszam. I to się fan fantastycznie e ogląda, dlatego że to jest kapitalnie zagrane, kapitalnie opowiedziane i wiem, że można by to, można byłoby to, nie wiem, skrócić do jakiegoś dwugodzinnego filmu, ale wydaje mi się, że, że to, że to jest jednak serial, że to używa tej formuły, to, to temu serialowi, znaczy, to tej historii dodaje, nie? I, i, i tak. No, ale to jest, to jest też tak, że ja ostatnio mam bardzo mało czasu i, i przyznam, że to wybieranie seriali jest dla mnie coraz, coraz trudniejsze, bo właściwie to nie oglądam i chętnie właśnie, chętnie, właśnie sięgam po jakiś film, nie? Tylko też jest tak, że moja DHD potrafi się włączyć i yy, na takiej zasadzie, że ja się potrafię wybić z filmu, dlatego muszę sobie zrobić, ja nie wiem, i zapytam cię, czy ty masz też jakiś Nie jak wybić z filmu, nie rozumiem. No wybić mnie z filmu na takiej zasadzie, że jak nie, nie, nie podejdę do tego oglądania, no tak w kinie, czyli nie wstanę, żeby sobie, nie wiem, zrobić coś do picia, no nie? no bo nie zapauzuję. Wiesz, to, że mogę zapauzować, nie? Albo to, że na przykład czasami nie zapauzuję, tylko mówię, dobra, to będę słuchał, bo, bo się nie dzieje. To wiesz, to jest ten problem, a ja podziwiam na przykład dzieciaki, bo one mają taką sobie przynajmniej moje na przykład, że jak im się coś spodoba, to nie potrafią jakiś ulubiony film oglądać w kółko przez jakiś czas. I teraz na przykład, nie jest Książę Egiptu, klasyk, Dreamworks, animacja fenomenalna, musical, nawet niedawno chyba nawet taki yy, musical z, z, z aktorami, czy, czy, czy może nawet nie z aktorami, bo to chyba gdzieś yy, normalnie na scenie było, nie wiem. ale chodzi o to, że to jest fantastyczny film, fantastyczny musical, i moje dzieciaki go uwielbiają, oglądają go w kółko, nie? Przynajmniej mają taki taki, taki, taki, motyw, no nie? I ja na przykład wiem, że jak mi się coś spodoba i obejrzę to jeszcze raz, tak w krótkim czasie, to ja w ogóle odkrywam nowe rzeczy, tak jakbym nie oglądał. Więc ja wiem, że sobie robię krzywdę, jeśli na przykład coś oglądam i pozwalam się wybić, ale to właśnie chodzi o to ADHD, nie? że to sięgnięcie po telefon, to sprawdzenie wiadomości, to jest, to jest coś, yy, nie jak to powiedzieć, no z czymś, czymś mi się ciężko walczy, dlatego że ja już jestem, nie wiem, nie potrafię tego się. dlatego właśnie no, czy tak jesteś być... to nie jest ADHD, tylko po prostu... Być może, no, no, no. Ludzie mają już problem z tym, żeby usiąść i obejrzeć film w całości, bez patrzenia w telefon, bez grania sobie w grę na drugim ekranie tak. E, i tak dalej. No bo um, ja na przykład uważam, że oglądanie serialu i na przykład granie w grę to jest tak, że okej, okay, y, są gry takie, tak jak rozmawialiśmy, nie? że okej, okay, że możesz to oglądać, tylko moim zdaniem oglądanie serialu tylko uszami, to to jest taki, taki troszeczkę nie. poziom e, Sza, szan, zwyżej... szanujmy, szanujmy pracę tak. innych ludzi, tak? dokładnie. Więc jak ktoś mówi, że obejrzałem cały montażu... sezon jakiegoś serialu, grając w jakąś grę, to tak naprawdę no okej. Okay, straciłeś mechanicznie czas... Na... Znaczy nie, no, nie straciłeś, no, może coś osiągnąłeś w tej grze, nie wiem, tam pogl Poznało, poglindowałeś i tak dalej. Poznałeś historię, ale nie doświadczyłeś tego dzieła, tak jak zaplanowali sobie twórcy, Dokładnie, to, nie? dokładnie. I coś, I coś cię na pewno ominęło. Po no. prostu. I... Dlatego ty, ty, ty walczysz jakoś miał z tym przebodźcowaniem? Nie. nie, nie ma problemu. Ty się ja i Jak siadam, tak. W sensie film może trwać 3,5 godziny i dawaj, lecimy. O. To jest na. To jest jestem, jestem może niezrozumiany, nie wiem, może będą hejty, ale naprawdę. Nie, nie, dla hejty mi, to będą zmieniło do mnie, to jest, głównie, bo, dla bo mnie to jest ja świętość, tworzę jakiś taki dziwny obraz. Nie, dla mnie to jest świętość, w sensie obcuję z jakimś e, dziełem, które powstawało prawdopodobnie w pocie, łzach, e, mm -hmm. w jakichś wielkich marzeniach i tak. ja po prostu z tym staram się, nie wiem, nie wiem, czy szacunek do twórców to nie jest za dużo powiedziane, ale to też zależy co oglądasz, tak, no bo nie wiem, szacunek ja do szybkich i wściekłych czy coś takiego, no to ja bym tam umarł <laughs> po 5 minutach, tak jak umierałem na awatarze ale świadomie wybierając właśnie jakieś rzeczy albo wiedząc, czego szukasz w kinie, no bo nie, nie oszukujmy się, na przykład może być w jakim życiowym dołku i nie chcesz oglądać filmu o, nie wiem, jakiejś tam e, dziewczynie, ma... którą wyrzucili z domu i zbiera na skorbankę, tak? No. <śmiech> tak. <śmiech> może nie masz o, o, ochoty na taki film, ale tak. co nie zmienia faktu, że jest dobra rozrywka, która też się nie zgubia. Na przykład takim filmem, który zawsze wszystkim tak. polecam, jest Mała Mis. Nie wiem, czy oglądałeś. Tak. Nie, no, nie pamiętam, ale i, mam, zaraz jak powiesz coś, co mi się coś no. przypomniało, a propos twojego oglądania, no to zaraz coś wyciągnę. Nie, to tylko powiem, że tak, że są filmy, które są dobrą rozrywką, a nie są odmóżdżaczami, a oglądasz hmm. i po prostu nie wiem, czy się śmiejesz tak? i tak dalej. Komedia nie musi być głupia, komedia może być rewelacyjną, właśnie tak jak Mała Mis. Albo, czekaj, co? Ostatnio oglądałem, że się tam trochę... Katz Vegas. <laughs> nie. O, to jest e, film, którego obrabowano gaz do Skara. W Trójkącie, Oslunda. Świetny film, naprawdę. I się mhm. i pośmiejesz i wszystko, no nie? A przy okazji też jest takim dosyć modrym komentarzem a propos współczesnego społeczeństwa. No, mhm. co, co tam? Dawaj, bo... Nie, bo, bo przypomniałem sobie właśnie, że są takie dwa filmy, które bardzo lubię i które oglądałem mhm. wielokrotnie i to są takie filmy, że jak siadam, to ja po prostu je, je z, y, oglądam, bo jej chłonę. Mhm. Jeden film jest uznany za niewinnego <głos> i chyba tobie Dzień. się tak y, średnio podobał. Nie, dobry był, ja, dobry, dobry. A ja, ja obejrzałem go tyle razy, że tam były takie rzeczy, mm -hmm. jak ja go na pierwszy raz, znaczy, może można nie pamiętam, kiedy to było, ale to było tak, że mi się podobała ta gra aktorska, podobała mi się ta historia, ale tam były takie zawirowania prawnicze, których nie, nie zrobiłem, bo też nie prawnicze, ale tam była taka historia związana z, z tym sędzią, z tego, ja, tego takiego szantażu, który doprowadził do tego, że ta historia tego głównego obywatela nie skończyła się tym, że on powiedzmy był w więzieniu, tak? Że, że wylądował w więzieniu, mimo że mógłby. I na przykład serial z Jake'em Gyllenhaalem, moim zdaniem jest beznadziejny. Dlatego, że. Dlaczego jest beznadziejny? Dlatego, że to jest świetny aktor, on świetnie gra, ale zakończenie jest tak nieprawdopodobne i tak głupie, że po prostu nie mogłem tego zrozumieć. Dlaczego? Oni też zrobili twist nie? w stosunku do tej oryginalnej historii. Ja w ogóle też znałem książki. Książki Scotta Turroa. Turowa, chyba tak się wymawia nazwisko. Przepraszam, jeśli się przykręcam. To tam jest cała seria o tym o tym Kindle County. Nie o takim razie Kindle. on jest chyba fikcyjne. I tam kolejne części tych książek na przykład opowiadają bardziej historię, na przykład inną historię z perspektywy na przykład tego prawnika, tego sandiego. Który, który bronił raz tego, tego, którego grał Harrison Ford. Więc ja jestem trochę zainwestowany w ten to, to uniwersum, w, to, w ten, ten lore, nie tego świata. I uważam, że film robił lepszą robotę niż na przykład ten serial, ale serial po prostu, moim zdaniem, widziałeś serial, bo nie chcę też za bardzo zdradzać, też za dużo. I też nie chcę tutaj. Ale moim zdaniem, to serial po prostu się nie trzyma Kuby. Tam są fajne momenty, tam jest dużo zmian w stosunku do oryginału, tam jest fajna dramaturgia ale pewne rzeczy, no to wymagają ciebie takiego zawieszenia niewiary. Takiego, takiego absurdu w tym systemie, no nie, że, że nie. Ale właśnie drugi film, to już tak, żeby nie, nie, nie będę cię zmuszał, żebyś się Głębia. odnosił do tego, to jest Głębia. I Głębia, I Głębia to jest kapitalny film science fiction z niesamowitymi nie. motywami. Ja w ogóle, jeśli chodzi o to co jeśli chodzi o, hmm. o filmowanie pod wodą, ja wiem, że Cameron się później zafiksował na tym, bo on w ogóle kocha oceany. On, jak nie robił filmów, to nurkował, znaczy nie nurkował, tylko w tamtym specjalnie przygotowanym batyskafie, no nie, zanurzał się w rowie mariańskim i on po prostu dla niego tam, ten kosmos podwodny jest równie ważny pewnie jak kosmos w, w tym. I to jest kapitalny scenarzysta, reżyser. Ja nie będę bronił awatarów, bo ja uważam, że awatary to jest ta, ta sama to jest recykling tej samej historii z Indianami w kowbojami. To jest taki kosmiczny western po pewnym, wiesz, z Pocahontas i z, nie wiem, e, z, z Kevinem Kostnerem. No nie wiem jakby to, wiesz, czy, czy, czy, czy jeszcze inne jakieś takie historie Konkwistadorów. No pewnie jako osoba bardziej tutaj taka przygotowana do analizy westernów, to pewnie znalazłbyś jakiś lepszy przykład, ale pewnie wiesz, co mi, co mi chodzi. I jaka ta, ta, ta droga droga wody, no nie, ta najnowsza avatar, no to najnowsza awatar, ja uważam, że to już jest w ogóle jakiś taki Greenpeace, no nie, wielorybnicy itd., i tak dalej, kłusownicy, to jest zupełnie coś innego, ale głębia, ona jest taka ponadczasowa, bo to jest science fiction, hard science fiction, bo jednak pewne rzeczy, które tam były, no nie, no to można powiedzieć, że, że no chyba, że akurat no, tak wyglądały te, te, te stacje badawcze podwodne nie wte, wtedy. I dochodził ten motyw, ten, ten pozaziemski. Ja nie wiem, czy ty widziałeś wersję rozszerzoną, tą specjalną edycję, czy tą taką podstawową. Bo to też hmm. jest pytanie. Bo podstawowa, ona jest bardzo taka, ten, ten koniec jest skrócony, jest taki spłycony i, i właściwie ten, ten przekaz jest taki rozmyty. Ten przekaz w tej wersji rozszerzonej jest taki bardziej proekologiczny, taki na, na zasadzie y, klasu Berada Niktu, nie? czyli dzień, w którym stanęła Ziemia. Gdzie Mieliśmy zniszczyć was, no bo jesteście no, u progu, tam, stworzenia broni, który, która może spowodować waszą zagładę. Nie? Bo to, to, to, pewnie, jak widziałeś e, tego klasyka, nawet pewnie widziałeś jego klasyka w wersji Odnowienia z Kianu Reevesem, to, to pewnie pamiętasz, o, ten, e, o jaki motyw chodzi. Ale jednak daje się temu, te, te, temu z, tej ludzkości szansę. No nie? I tutaj też jest taki motyw. Nie? Dlatego, że no, ta, ta postać, którą gra Ed Harris, no nie? pokazała tym przybyszą, coś, co, co, co pokazałem, że może jest gdzieś jeszcze jakiś taki pierwiastek dobra w tym wszystkim. No. Ale ja nie będę tutaj analizował na tej, na tej płaszczyźnie. Ponieważ to jest twój ukochany film, to powiem pomidor i nie będę go bił. Nie, ja I słyszałem, i jak go biłeś. Ja słyszałem, jak go biłeś. Byłem tam... bardzo delikatny. Tak, tak ale nie, chodzi o to, no. że ja po prostu bardzo lubię na przykład tą, tą, tą scenę e, tego efektu z tą wodą, nie z tym... Z tym, z tym. Ja rozumiem, to jest, to jest film, który który mógł no się dla niektórych ja zestarzyć, ale nie. y, ja po prostu gdzieś, gdzieś mam niesamowity też y, sentyment do science fiction pod wodą. I, i hmm. y, nie wiem, lewiatan też z, podobny, z, z tamtego okresu, nie? Film z, y, z, z tym, jak się nazywa? Peter Weller, tak? Robocop. On też grał w tym, w tym, w tym w lewiatanie kapitalny. Underwater z, z czekaj, czekaj, Stewart, czekaj. Stop, stop, stop, stop, stop. Jest jeszcze taki fajny, fajny, o Jezu, e, rosyjski film, Lewiatan. To... Nie wiem, czy słyszałeś o nim. Nie, nie, to, to, jest, to jest inny, to jest inny. Znaczy ten Lewiatan rosyjski to, to, to, to myślę, że taki jakiś wojenny film chyba, nie? Nie, nie, nie, to jest e, film z 2014 roku, e, Jednostka versus System. I to jest w ogóle A... film e, Andrzeja Zwignicewa, mhm. I w ogóle gość, gość jest niesamowity, naprawdę piękne filmy robi typu Powrót tak. albo Niemiłość. No nie no, wie, wielkie kino, ale to już jest po prostu taki czysty smutek. Ja też takie zastrzeżenie, że jestem tak. smakoszem po prostu smutku we wszelkiej formie w, w książkach, w kinie i tak dalej. I to co on zrobił w lewiatanie to po prostu naprawdę... Oh. doceniasz e esencja, tak, już nie może być gorzej, no nie aha, okej, okej, okay, okay, okay. okay, okay. no, no, no, no, nie, no, to ten no, z, z 89 się. roku i, i to, jest, to jest to jest coś na bazie popularności właśnie tamtego, tego, tego, tego, tego, tych, tych science fiction, nie, właśnie i obcego, i, i, i coś i właśnie Dobra, Dachman, pogadajmy o grach ile można o filmach, jezu <laughs> o wszystkim, co to za czy, czy, czy, czy ostatnio coś grałeś? bo ja ostatnio grałem może spytasz ja, co ostatnio grałem. To zróbmy tak, dobrze. No. To yy, zmieńmy temat. E, Michał, w co ostatnio grałeś? Ha, w grę. I nie w Tomb Raider, tylko w Kataklizmo. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej grze. Słyszałeś, by ty, ci pisałem na Messengerze. Tak, słyszałem właśnie ale... wtedy. Pierwszy <laughs> raz zobaczyłem, mówię, ładna gra, bardzo fajnie wygląda, ale... Nie, no, ale... jeśli chodzi o design, o którym pogadamy za chwilę, Aha. jest przepiękna. Ale gra jest... RTS-em z elementami Tower defensu, albo w sumie na odwrót, jest Tower defensem z elementami RTS-a. I Aha. dla mnie właśnie taki styl rozgrywki to jest czysta heroina, ponieważ gra pełnymi garściami czerpie z mojego ukochanego Dayar Billions, który właśnie sprawdziłem, że mam nabite 441 godzin. I trzon rozgrywki jest bardzo podobny właśnie w Kataklizmu jak w Dayar Billions, czyli rozgrywka podzielona jest na dwie fazy. W jednej za dnia rozbudowujesz bazę, a w nocy atakują cię potwory. I przez, Nie jest to klasyczny tower defense, no bo taki styl rozgrywki kojarzy się raczej z jakąś ścieżką wokół, której mhm. budujesz wieżę. Tutaj nie. Tutaj po prostu musisz się obronić przed falami potworów. I hmm, to, co robi świetnie Kataklizmo, to że ona wprowadza świetną mechanikę budowania umocnień, które bardzo przypomina klaski Lego. I Bo na przykład w DR Billions możesz budować jakieś struktury obronne typu mur, albo wieża, albo różne wieże typu balista i tak hmm. dalej, ale to jest bardzo takie standardowe. Po prostu przeciągasz pasek jak ściany w Simsach i ci się to buduje. A właśnie w Kataklizmu y, masz też taki pierwiastek twórczy, bo ja też się łapałem na tym, że po prostu spędziłem tam chyba półtorej godziny nad budowaniem jakiejś po prostu wieży, czy y, nie wiem, jakiejś twierdzy. I to daje tyle fanu, naprawdę, bo y, oczywiście jeśli chodzi o takie kwestie nie wiem, fizyki, grawitacji, architektury, no to to jest bardzo uproszczone, ale masz tam kilka y, takich reguł które trzymają właśnie twoją kreatywność w ryzach i które można fajnie omijać ale patrzenie właśnie na to jak twój projekt radzi sobie z nacierającymi falami potworów to jest coś niesamowitego i kataklizmo tak naprawdę wyjdzie ta gra od dłuższego czasu jest w early accessie i ona chyba dopiero wychodzi 20 marca w, pełnym, w pełnej wersji i aktualnie jest dostępny tylko pierwszy akt kampanii, który trwa tam powiedzmy około 6-7, może 8 godzin, w zależności ile tam jak długo będziesz się bawił klockami LEGO. I jest turbo potencjał, bo ta gra mocno inspiruje się The Billions, ale widać, że to nie jest zżynka. Tylko tak jakby taki obiekt miłości, i oni chcieli zrobić po prostu coś podobnego. I widzę tam turbo potencjał i wiem, że będę do tej gry wracał. I tak jak wspomniałeś na początku, kataklizmo jest może przepiękne to jest złe słowo. Ale Bo bardzo fajnie rysowane te postacie. Nie właśnie tak widzę na tych kartach. Tak, jeśli chodzi o kreskę, jest niesamowite. W ogóle była taka gra. Oj, teraz sobie nie przypomnę. Nie o tylko. No dobra, nieważne. Mhm. Ale te postacie są takie wydłużone. Jest taka bardzo charakterystyczna kreska, że mają małe głowy. Takie smukłe, tak. Tak, tak, tak. tak. Trochę jak kosmici wyglądają, ale w ogóle kolorystyka i użyta paleta barw urywa po prostu łeb, naprawdę. Mhm. Tam gra jest raczej taka szaro-bura, ale właśnie ta użyta paleta barw, która opiera się w dużej części na przykład na pomarańczu, na różu, na różnych odcieniach zielonego, chociaż to są raczej akcenty, bo całość, całość, całość jest to raczej taka szarobura, taka, mhm. e, nie chcę powiedzieć smutna, depresyjna, ale trochę tak, bo ten świat e, jest e, właśnie już zdominowany przez potwory i ludzkość tylko odpiera ataki i sta, stara się e, po prostu przetrwać. I my gramy taką... W, w, w, w, nie wiem, jak to nazwać. Wysłanniczką ostatniej tam osady, nie, nie wiem, czy to nazwy ludzi, no, ale jakiejś tam osady, mhm. która ma jakąś tam perłę chyba w klacie, czy gdzieś, i dzięki temu może cofać czas. I to też jest fajne, że masz tą mechanikę cofania czasu. W DR jak się zagapiłeś. A czy to jest taki koniec. bardziej, że w sensie, że okej, okay, że masz taką dodatkową szansę, tak? Że jak coś się zrobiłeś, tak. to. Okay. I w Billions, w jest wydaje mi się, dużo bardziej hardkorowe, bo e, oczywiście w kataklizmu atakują cię setki wrogów, ale w DRBS atakował cię tysiące. I tam naprawdę wystarczyło przepuścić e, jedną jednostkę jakiegoś planktonu, który ci zeżarł, jakiś, nie wiem, mały budynek z których wyskoczyły kolejne i potem tak w takim geometrycznym postępie zżarły ci całą bazę, a w DRB grasz na jednym sejwie. Więc hmm. zdarzały się sytuacje, w których grasz ileś godzin i dosłownie na chwilę się zagapiłeś albo nie doszacowałeś przeciwnika no i grasz od nowa całą, całą misję. i To powoduje straszną frustrację i to, że od DRB bardzo łatwo jest się odbić. I ciekaw jestem, ile oni w ogóle kontentu zamierzają w Kataklizmo e, dowieść, bo kampania w Derbyens jest ogromna. Ona jest na 100 godzin. Tam ale to w jest sensie chyba... jest tak, że zakaż... Bo mówi, mówisz, że to, to jest i to jest pierwszy rozdział, tak? Ale w tym, tak, ale tak, tym tak, pierwszym tak. rozdziale to jest... Są jakieś wariacje, że to jest tam jakieś tam misji i, i, i coś się Wiesz zmienia? Co? Tak, czy, tak, czy tak. Czy to jest tak, że za każdym razem coś tam budujesz, ale... Nie. To wygląda tak, że masz chyba trzy tak jakby style rozgrywki. Pierwszy jest tak jak wspomniałem, taki główny, w którym bronisz swoje bazy. Są misje też takie eksploracyjne, że chodzisz po mapie i małą ilością jednostek rozprawiasz się z, z jakimiś tam potworami, plus są elementy w tych misjach eksploracyjnych takie trochę logiczne, że masz ograniczoną ilość surowców i na przykład musisz zbudować jakiś most albo hmm. ogólnie mierzyć się z niedoborem różnych rzeczy, czy to właśnie wojowników czy surowców itd. i tak dalej i trzecim trybem jest taki czysty tower defense, naprawdę, że te potwory idą jakąś tam rzeką mgły i ty wokół niej stawiasz sobie umocnienia z jednostkami i w nie walisz i taki mały może minusik i trochę nie wiem z czego to wynika, być może z balansu, że tych potworów jest trochę mało, bo jest chyba cztery, może pięć rodzajów przeciwników, wydaje mi się, że w DR Binance było ich drugie tyle, co najmniej, mhm. um, no i... I one mają różne rodzaje ataków, nie wiem, czy tylko wrę walka wręcz, strzelają, wspinają się, kombinują coś tak ten? Mm, nie, wiesz co, jednostki nie wspinają się na mury. No po prostu zalewają cię, mm. tak? Że po prostu... Tak, tak, tak. Niszczą umocnienia no i wiesz, powiedzmy, jak rozwali ci fundament, no to wieża leży, nie? Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Czy nie jest i... tak, że na przykład nie, po trupach się wspinają tak, nie wiem, jak World of Zombie? Nie, nie, nie. Nie, to jest, to jest plankton po prostu. Ich jest bardzo dużo, oni się zalewają. Mm -hmm. I... Ale... Są też właśnie jednostki trochę mocniejsze, które powiedzmy mają tam więcej ataku, więcej życia. Są jednostki, które podchodzą pod mury i wybuchają. I powiedzmy w pierwszej kolejności trzeba je rozwalać. Są też jednostki, które są takimi typowymi tankami. A są też póki co takie dwie misje z bossem, gdzie jest taka ogromna syrena, która jest przegięta i po prostu naprawdę trzeba się napocić strasznie, żeby ją rozwalić. I ona pojawia się w takich predefiniowanych miejscach na mapie, mm -hmm. więc yy, idziemy więcej przewidzieć, co tam trzeba zrobić. Ale no naprawdę, trzymam mocno kciuki, mm -hmm. bo już w DRB zrobiłem prawie wszystko. Tam zrobiłem, <śmiech> dwóch achievementów mi brakuje, ale one są takie turbo grindziarskie, yy, bo ja po tych 40-40 godzinach yy, w statystykach widzę, że zabiłem chyba 20 milionów zombie. Wow. A... Zombie kalipsa. Tak, a ten. Y, dwa wmenty, których mi brakuje, to jest na 50 milionów i na 100 milionów. Więc. Y, I można to obejść w taki myk, że wiesz, no. Tak jakby prawie nie powinienem teraz grać tam jeszcze pięć razy tyle, no nie, 2000 godzin. Ale. <laughs> ale. To jest ale, takie jest absurdalne, tak... nie? czy w tym roku człowiek jest w stanie tyle grać? Nie wiesz, na przykład ten. Nie, no, nie, Si się grać, no. mhm. ale chodzi, chodzi mi o to, że moderzy zrobili mapy właśnie do Dayar Billions, gdzie podczas jednego takiego ranu, tam chyba zabijasz, nie pamiętam chwilę, kilkadziesiąt tysięcy, nie wiem, czy nie 200 tysięcy zombiaków. Mhm. To patrz, ile tego jest. no nie. Oczywiście ta mapa jest tak zaprojektowana, że jest spowita mgłą wojny, więc komputer ci nie wybuchnie i tak dalej. Więc tak maksymalnie efektywnie jest to zaprojektowane, no bo podczas takiego mm -hmm. yy, yy, gry w DR Billions na najwyższym poziomie trudności, na najtrudniejszej mapie, no to podczas jednego rana jesteś w stanie zabić pewnie około, już nie pamiętam chyba, około 20 tysięcy jednostek. To patrz, mm -hmm. ile tego ci atakuje. I, no. I to nie jest zlepek dwóch pikseli, tylko one się wiesz, ruszają i tak dalej. Nie ja no, wspaniała gra. Nie, nie, nie wiem, czy ty lubisz taki w ogóle styl rozgrywki, nie wiem, czy w ogóle próbowałeś. Lubisz Tower Defensy? Nie, znaczy ja, ja, ja w ogóle Tower defense bardzo lubię. tylko to były te czasy, mm -hmm. kiedy, kiedy się odkrywało Tower Defensy właśnie na, na, na, na telefonach, wiesz, na, na, okay. na komórkach się grało i tak dalej. I bardzo mi się też podobały odwrócone Tower Defense, nie wiem, Anomaly chyba. Ta, ta gra była takim odwróconym Tower defenseem. Mm -hmm. więc, więc generalnie gatunek ja uważam za, za, za świetny. Nie? Tylko tylko akurat ja chyba wiedziałem, że, że The Billions to jest, to jest taki, taka heroinka, taki narkotyk, i o, nigdy, tak. nigdy po, po tej grze nie sięgnąłem. Bo to ja jest mam próby też te kataklizmu, te... bo one się wydaje naprawdę takie bardziej kompaktowe. Y -y -y -y. Tylko, <laughs> tylko właśnie to jest to, że do, do, do takiego grindowania i tak dalej, to mamy właśnie te, te, te, te japońskie gry, bo ostatnio też zastanawiałem się, czy nie czy nie, nie spróbować tego, tej, tej Japońszczyzny. Chociaż jest jedna gra, którą, którą oczywiście będę chciał grać i to jest gra, którą, na którą czekałem aż wyjdzie na Switcha. Nie będę o niej mówił specjalnie tutaj, tylko wspomnę, że właśnie to jest Xenoblade Chronicles X, nie? Taka e, część tej sagi, ale właśnie z, z elementami science fiction i to na to bardzo bardzo czekam, to w ogóle na, na dniach wychodzi. Ale, ale, no ja myślę, że to kataklizma, ja sobie tutaj dodam do tych wishlist słynnych na, na, na Steamie. Jak mi się gdzieś tam pojawi, to... Teraz, to teraz jest wyprzedaż. Tak? Bo Ja w ogóle mm -hmm. czekam na, na tylko, że na większym wyprzedaż. Ja to jest taki, że jak wiem, że jak chcę coś zagrać od razu, to zagram, to kupuję od razu, nie? I tak mi się zdarza, ale... 64 zł kosztuje. 64 zł. I to jest... Jak myślisz, kiedy, kiedy dokończą ten... Te, kiedy będzie jakby... Wyjdzieć? Za 4 czte, za dni. Cztery dni. A, ok. Wychodzi, wychodzi z Okej, Ok, ok, ok. okay, okay. No to, no to spoko, tutaj dodaję. A czy... Bo właśnie podoba mi się, że zawsze masz takie, takie te nieoszlifowane diamenciki. No ten się wydaje taki oszlifowany raczej, nie? To nie jest coś z pokroju tych, tych nagich fanów e, e, volejbola, ale, mm -hmm. ale zapytam cię w takim razie, choć pewnie domyślam się odpowiedzi, czy, czy z tych takich popularnych ostatnio nowości zagrałeś w Split Fiction? No ale nie korcicie, czy w ogóle też yy, yy, po prostu to nie jest nie taki rodzaj rozgrywki, czy, czy specjalnie, znaczy ja zaraz powiem, bo ja na przykład zagrałem to sobie przypomnę, że przecież w sumie zagrałem w jakąś nową grę, to nie jest tak, że tylko Redemption Reapers i, i Jean d'Arc, ale też też właśnie Split Fiction. Wiesz, wiesz co, grałem w e, A Way Out, od tego studia i chyba ta ich e, w tą it poprzednią tych Takes, takes nie grałem. Mm -hmm. Muszę właśnie namówić albo siorka, albo szwagra, bo to jest takie... No, to są moje ziomki kopowe. No, powiem ci tak, że w ogóle, y, bo... No to Split fiction, dla kogoś, kto się nie, to ja tak próbuję tylko na, nakreślić, bo no, żyjemy w takich czasach, że ostatnio tak sobie pomyślałem, że wszyscy właściwie popularne gry to widzieli, na, na tym nie trzeba ich opisywać, ale y, Kaduk jak rozmawiał y, z, z Ufałem na, na ostatnim odcinku swojego podcastu, to tak wspomniał, że właściwie to... Zakładanie tego, że wszyscy wszystko wiedzą, no nie, to też jest może że czasami trzeba, trzeba jakiś taki opis wprowadzić, więc generalnie split fiction, jakby ktoś nie wiedział, to jest gra właśnie studia Hazelight, które się wyspecjalizowało w robieniu gier koopowych i robi to na tyle dobrze, że właściwie nie da się w tej gry grać samodzielnie. I żeby to ułatwić, żeby żeby można było znaleźć partnera czy partnerkę do gry, no to można wystarczy jedna kopia gry. A, a tam zaproszenie do takie przyjacielskie można wysłać po prostu e, e, drugiej osobie i ona wystarczy, że sobie tylko zainstaluje tę e, grę, nie musi jej mieć e, na własność i można grać. I Split Fiction właśnie jest jakby trzecią grą Hazel, bo tam jeszcze e, oczywiście Joseph Faresa to nie jest trzecia gra, nie? on tam wcześniej zrobił i tam e, na przykład chyba e, Brothers, Tale of Tucson mhm. chyba tak się nazywała ta gra? Tak. Te, i, I kapitalna gra, tylko tam akurat był inny, myk, tam się nie grało kopa, tam się grało po prostu dwoma postaciami e, na jednym padzie, tak? Czyli po prostu sterowałeś e, tymi chłopcami, e, jakby miałeś taką podzielną uwagę, ale i e, A Way Out, i e Takes e, to i właśnie Split Fiction to jest gra, w której są dwie postacie i my e, musimy mieć tego kompana. I generalnie e, w tym razem. Historia, historia jest zawiązana w ten sposób, że mamy dwie dziewczyny, Mio i Zoe, które są pisarkami i dostają propozycję wzięcia udziału w jakimś takim specjalnym, nie wiem, czy do końca one wiedzą, tym, co się piszą, że po prostu dostają propozycję z pewnego wydawnictwa, żeby wydać ich historię, ale jest tym wszystkim myk. I one nie wiedzą dokładnie, o co chodzi, ale... No, jak już trafiają do tego wydawnictwa, okazuje się, że to bardziej przypomina jakąś taką firmę technologiczną. I e, no, żeby tutaj już niespecjalnie roz, rozwodzić się o, to, o tym, jak to się ta akcja zawiązuje, no chodzi o to, że każda z tych dziewczyn, jakby ich, ich opowiadanie jest zrealizowane w takiej w swojej wirtualnej rzeczywistości i one będą mogły w, tym, w tej swojej historii być dochodzi do pewnego wydarzenia, okazuje się, że one zamiast trafić do dwóch tych swoich historii, trafiają do, do, do jednej bańki i te ich historie zaczynają się mieszać. I, ta, I cała ta gra, tak naprawdę, to jest taki jeden roller coaster poprzez różne rodzaje rozgrywki. Naprawdę, tam jest, tam jest tyle tych, ja bym nazwał tych game loopów, nie? czyli takich pomysłów na, na rozgrywkę, którymi się nawet nie jesteś w stanie znudzić, bo one się tak zmieniają, że w swojej takiej najczystszej formie, takiej podstawowej, to, to jest taki trzecioosobowy platformer, nie? Z tym, że Zoe jest e, pisarką science fiction, trochę taką moim zdaniem irytującą, bo jest bardzo taka pretensjonalna to postać, wiesz, taka maruda, wszystko jej się nie podoba, no właściwie od tego, jego, jej takiego zachowania, nie? Tam dochodzi do tego, do tej sytuacji, która której oczywiście nie zrzucam na nią winę, nie? ale dochodzi do tego całego wydarzenia, które kończy się tym, że one jakby, że te ich te światy nie? Z, zaczynają się przenikać nie? I, i one zaczynają właśnie jakby w tych, tych światach to swoją przygodę. I mamy Zoe, która jest autorką fantazy i te, te, te historie z tych ich opowiada, one właśnie są takie przedstawiane, i to jest i cyberpunk, science fiction, i fantazy, właśnie jakieś tam trolle, jakieś, jakieś bitwy na zamkach. No, pod tym względem muszę przyznać, że, że fantastyczna wyobraźnia, ale to, co jest kinesencją właśnie tej gry, no to, to jest ta, ta współpraca. To jest to, że mamy, mamy właściwie mnóstwo w tej przygodzie zagadek środowiskowych, które polegają właśnie na tej, tej współpracy. I taka podstawowa różnica pomiędzy, między y, Split Fiction, a powiedzmy na przykład, nie wiem, It Takes two, chociaż i It Takes two, to y, wydaje mi się, że tam była duża dynamika, to tutaj niektóre momenty po prostu pędzą. My jesteśmy w taki, w nie, są takie etapy, że my jesteśmy w totalnym takim y, takim że wszystko po prostu leci, biegamy, jak zginiemy, to w momentalnie się y, y, y, y, odradzamy, póki nasza partnerka, no nie, y, z którą gramy, postać w grze żyje, nie? więc to jest cały czas taki roller coaster i to mnie trochę męczyło, ale są właśnie też takie momenty spokojniejsze, są momenty nie wiem czy jaka słyszałeś, że jest taki poziom ze świnkami jest taki side quest, bo to jest tak, że mamy tą jedną historię, która się toczy i my po prostu raz jesteśmy w świecie właśnie science fiction, raz jesteśmy w świecie fantazy i ta mechanika tych hmm. światów nie? Jest, jest fenomenalna, bo no mój brat stwierdził, że to jest to taka, taka wariacja, że taki Astrobot, ale, ale dla dorosłych, nie? w tym sensie, że ja bym tego tak nie, nie rozgraniczał, nie? tylko że po prostu Astrobot ma w sobie takiego coś um, um, dziesięcego, nie? ale to, to jest taka gra, w którą po prostu może cała rodzina grać, nie? w tym sensie, że nie, nie ma ograniczenia wiekowego i też ma bardzo oczywiste nawiązania do, do, do popkultury, szczególnie do, do gier z PlayStation. Tutaj jest, są nawiązania, one potrafią być czasami takie bardziej oczywiste, czasami mniej, nie? że musisz na przykład się, nie wiem, ja na przykład widzę, o tutaj jest powiedzmy, w tej scenie to ujęcie kamery i to przedstawienie, wiesz, bohaterki na, na motocyklu, nawiązanie powiedzmy do Akiry, niech to tak będzie, nie? Ten tutaj skok wiary w, w, w, w siana, no to wiadomo, Asasiki i tak dalej, i tak dalej, ale tak jak mówię, to, to są takie nawiązania, które nie, nie wpływają na samą rozgrywkę. Kwintesencją rozgrywki jest po prostu ta przygoda tych dwóch przyjaciółek, które na początku no jest, są jak ogień i woda, i to się tak czuje, no, nie? wiesz, bo, bo ten konflikt jest nawet taki swoisty, że ta Zoe jest taka bardziej radosna, ma takie podejście przyjacielskie, otwarte. Jak one się spotykają, kiedy po raz pierwszy wchodzą do tego budynku, tego wydawnictwa, no to ta jest otwarta, chce się przewidzieć, dowiedzieć się jak się nazywasz, a druga jest taka, widać, że wkurzona, że, że tylko jest moment i eksploduje. Znamy życie, znamy tę historię, to się wszystko to zmieni, tutaj e, e, te, te przyjaciółki e, przez te przygody no nie, e, no, z, znajdą wspólny język. i Ten aspekt, no nie, powiedzmy fabularny, to jest jedno, ale właśnie e, uwielbiam w, w tych grach Faresa, że ten nacisk na to, że to, że to, jest, że to jest gra kopowa, że to musi być kopowa, to jest coś, co, czego mi naprawdę brakowało. Bo w tę grę możesz grać i właśnie online przez, przez ten i też masz podzielony ekran, bo to jest tak, że zawsze widzisz to samo. Nie? Czy byś grał lokalnie? Czy grasz przez internet koop, to, to, to, to zawsze masz ten, ten, ten ekran podzielony, bo, bo y, czasami on, y, to, to ma też znaczenie w, w rozgrywce, nie? w rozwiązywaniu zagadek, a czasami to jest tak, że ten, te ekrany się łączą i wtedy wszystko widzimy na jednym kadrze, nie? bo wtedy nie wiem jedna osoba przejmuje takie zadanie, a my przejmujemy drugie zadanie, ale jednocześnie jesteśmy w tym samym czasie i przestrzeni, nie? więc y, to, to, jest, to jest ten aspekt, ale ym, właśnie tak zastanawiałem się, czy jakbym na przykład mówił o jakichś przykładach, co mi się podobało w grze, czy bym kogoś nie zdradził tego tej, tej radości odkrywania, wiesz? bo wspomniałem o tych świnkach, to jest taki Taki słodki, bardzo ciekawy poziom, bo on odbiega właśnie od tej dynamiki, szczególnie tych cyberpunkowych światów, gdzie, gdzie tam jest po prostu cały czas... Coś się dzieje, cały czas jest taki zgiełk, nie? A tu mamy spokój, ciszę, te świnki szukają jabłek, mają te różne moce, no nie? Bo, bo, bo nasza świnka, jedna świnka się gdzieś tam rozciąga, no nie, jak sprężynka taka, druga świnka ma ma moc yy, o, latania odrzutowego yy, dzięki swoim <grym> yy, pierdom. I to jest tak słodko zrobione, że po prostu ty cię wy, wybija właśnie z tego, z te, z jednego takiego świata do drugiego na, na takiej zasadzie, że jest tak ciężko ocenić wiesz, yy, to, bo to jest tak tak, tak, zglep, tak wielu różnych motywów, że to jest to właściwie jest tak, że, że pomysł, ile jest tej grze na rozgrywkę, to by na, na 10 czy 20 gier. One oczywiście pożyczają też pomysły z innych, nie? bo to nie jest tak, że one coś odkrywają, coś nowego e, robią, ale e, no, no są etapy, które e, są typowo eksploracyjne, eksploracyjne że e, ty idziesz, musisz coś, nie wiem, jakąś tam w wajchę przytrzymać, żeby mi jakieś drzwi otworzyć, żebym ja przeszedł i ja teraz ci wajchę przytrzymał, żebyś ty przeszedł. Nie? To jest tak w uproszczeniu. Ale mhm. są takie właśnie etapy, które są bardzo dynamiczne, jest taki etap y, z takim sportem przyszłości. Ja go nazywam y, y, graniem w takiego gorącego ziemniaka, gdzie po prostu masz elementy platformowe, musisz przejść z jednego miejsca do drugiego, ale masz tego gorącego ziemniaka, którym jest, jest taka bomba i musisz ją sobie przerzucać. I jeśli za długo ją przytrzymasz, no to eksploduje. Jeśli odrzucisz ją, a twój kompan, kompa, kompanka nie złapie tego, no to wszystko zaczyna, zaczyna, trzeba zaczynać od nowa, nie? Są y, bitwy z bossami, y, są etapy, które mógłbyś powiedzieć, że to jest taki bullet hell, nie? Że naprawdę mnóstwo w tej grze jest takiego, taki, taki, takiego, jakby to powiedzieć, że mnóstwo w tej grze jest takiego pomysłu, który, który, y, który ci się nie zdąży znudzić, bo zaraz cię zaskoczy czymś, czymś nowym, nie? Że, nie wiem, będziesz miał etap jak z LTP'an, taipan nie? Nie znudzisz się nim, bo zaraz będziesz miał e, etap, w którym, nie wiem, szybujesz jak jakiś jak, jak, jak base jumper. No, po prostu mnóstwo, mnóstwo e, radości ta gra daje. Aczkolwiek zastanawiam się, skąd takie wysokie oceny, nie? Bo ta gra wiesz, ładnie wygląda, ma, ma fajny pomysł, ale wydaje mi się, że ona nie jest aż tak odkrywcza, jak na przykład e, ich e, poprzednia część, i Takes two, więc Więc więc to jest dla mnie fenomen. Ja jeszcze gry nie przeszedłem, więc jeszcze sporo pewnie przede mną, jeśli chodzi o, o to, co tak gra oferuje w kolejnych etapach. Też jest to, że to kim grasz, tak? Czy grasz Zoe czy, czy Mio, ma wpływ na to, co robisz w tej grze, tak? Że one, one się uzupełniają, tak? Że kiedy jesteśmy w etapach cyberpunkowych, to my mamy katanę. A, a y, y, y, Zoi ma, znaczy ja jako Mio, miałem katanea, a Zoi ma taki y, laserowy bicz, który też y, ma dodatkowe funkcje, y, można coś przyciągać. No, po prostu mnóstwo takich etapów, że właściwie w jednym etapie ty sterujesz pojazdem, a druga postać steruje wieżyczką, w innym odwrotnie. I to jest tak, że tak jakbyś chciał posmakować tego wszystkiego, co ta gra może ci zaoferować, no, musisz po prostu grę dwa, dwa razy przejść raz z tą postacią, raz tamto, nie? A jak zwykle najważniejsze jednak to, żeby znaleźć tą drugą, tego kompana, kompa, kompankę i, i, i się świetnie bawić, nie? I sobie tak pomyślałem, że jak to jest fajnie, że ktoś idzie pod prąd, jeśli chodzi o... Znaczy, ja nie wiem, bo, bo nie sprawdzałem tego, ale jak to jest dobrze, że ktoś robi grę, w której koop nie jest dodatkiem, ale jest w że jest zbudowany, że się nie da w tę grę grać e, samodzielnie że to jest coś co, co w dzisiejszych czasach kiedy ja jako już starszy daty gracz za czym tęsknię tak za tym kołopowym ko graniem czy jest gra która mi to oferuje bo wiesz no są gry które, które dają ci kołopowe granie na przykład Baldur's no, Gate 3 Divinity Original Sin, i robią to świetnie ale tam wiesz co mi się wydaje że właśnie ten tryb kołopowy i ogólnie budowanie rozgrywki mając cały czas właśnie w sensie na myśli ten COP to, okay. to jednak jest ten element, który wyróżnia ten studio na tle całej reszty. Bo zauważ, że nawet jak zazwyczaj w grach się pojawia KOP, to on polega na tym, że albo przeciwnicy mają więcej życia, albo tych przeciwników jest więcej i po prostu zamiast jednego ludzika dwa ludziki skaczą po planszy. A tutaj jednak ta współpraca jest yy, zaszczepiona w mechaniki, tak jak wspominałeś, że ten... Yy, ten trzyma to, ten trzyma tamto, i tak dalej. Tak jak było właśnie a Way Out, że jeden gada ze strażnikiem, drugi coś tam kradnie, potem ten skakuje do wózka, a ten go wywozi. No nie, i Tak, tak, tak. Takich gier jest bardzo mało, mm -hmm. mi się wydaje. I, I nie wydaje mi się, żeby kiedyś było ich więcej. No może Train takie było, albo nie wiem, Tomb Raidery, ale to były bardzo prymitywne gry, że tamten element koopowy był takim tylko detalem, a nie czymś, na czym budujesz rozgrywkę. Tak, bo, nie bo, wiem, bo, popraw bo, mi, jeśli nie, się nie, mylę, bo, ale ja, ja, ja nie jest, jest, jest świetnym przykładem, tylko że chyba w tronie po prostu mogę grać samemu, więc po prostu przełączałeś się chyba między tymi postaciami, mm -hmm. ale y, Un Unravel druga część. Ale, Unravel. To, ale to też jest gra tego studia, Unravel. Y chyba. Nie. nie. A nie, ale sorry, jest sorry, jest sorry, sorry, sorry, Tak, Ale wynałem przez jej, <laughs> ale nie, bo chodzi mi o to, że tak sobie myślę, że no. jaki to byłby problem, żeby właśnie takich gier zrobić więcej, tylko kwestia jest taka, czy... Czy ktoś by chciał zaryzykować, nie? Bo tutaj, tutaj yy, jak, jak, naprawdę chodzi mi o, o ten, o to production value, że się tak wyrażę, tak z, z, z, z, brzydko się wyrażę. Że chodzi o to, że to production value wydaje się bardzo dużo, dlatego, że te światy, wiesz, z, one naprawdę są, yy, może nie są duże w tym sensie, ale ten detal tam jest i to, jak potrafi się stylistycznie gra zmienić, nie? Że masz yy, z, z gry z trzecioosobowej, bardzo dynamicznej, zmieni się może w platformę z drugiej osoby, takiego 2,5 D, a czasami są takie mom momenty, i to jest niesamowite, bo to już kwestia jest tego tej gry i światłem, i, i zabawa ujęciem, że na masz motywy, jak nie wiem, jak, może nie z limbo, ale z tej takiej gier, gdzie, gdzie masz tylko zarysowaną sylwetkę postaci, nie? Że, jest ten, że jest cała czarna i on gdzieś tam przychodzi. i. No jest taki etap, który po prostu ja mówię, że kurczę, ja bym sobie po prostu tylko zdjęcie tego zrobił, bo to wygląda fenomenalnie. Nasza postać jest no, maluteńka, no nie na ekranie, ale my widzimy w tle tam jakiś taki fragment jakiś, jakiegoś, nie czy zamku, czy czegoś i mówię, kurczę, jak to fantastycznie wygląda, bo to jeszcze taki, y, taka mieszanina y, czerni, takiej purpury ciemnej i zieleni takiej. I to tak fajnie gdzieś ze sobą komponowało się, i mówię: Kurczę, no, no super, nie? Bo i to jest taki etap, który ja przejdę, on mi zajmie chwilę, i przenosisz się do kolejnego. Tam jest pewien recykling, w cudzysłowie, asetów, nie? Bo na przykład te, te, te motywy science fiction, one w pewnym momencie wydają się bardzo, bardzo podobne, nie? Bo ten, bo ten science fiction, przynajmniej na tych pierwszych etapach, dosyć długo jest taki cyberpankowy, że, że no to w ogóle fabularnie to jest o tyle ciekawe, że wszystko się opiera na, na podstawie opowiadań, które bohaterki napisały, tak? że, że to, co widzimy, to niby kiedyś powstało w, w, w głowie naszych dziewczyn, ale to jest takie mocno naciągane, w tym sensie, że bardzo ciężko to uwierzyć, że, że to jest, no tam później dochodzi taki motyw, że, że, że ten wydawca to wiesz, to taka zła korporacja i oni to nie jest jakaś, jakiś plot twist, to po prostu dosyć szybko, no nie, wiesz, wychodzi, że, że to nie jest tylko to opowiadanie, czy ta, ta książka, czy ta nowelka, którą one podesłały, żeby to wydań co wydało, ale w jakimś stopniu oni mają dostęp do wszystkiego, co, co, co te dziewczyny napisały i dlatego, te kolei, i dlatego jest tak dużo tych etapów i dlatego niektóre etapy odwołują się do, do dzieciństwa, do, do tego, co, co te to, tego dziewczyny się nie, nie, nie spodziewały znaleźć. I to też pokazuje, że one mogą pewne rzeczy przepracować. No bo, yy, yy, wiesz, masz pewne rzeczy, które powiedzmy piszesz i chcesz, żeby się pojawiły, a, a są też pewne rzeczy, które piszesz, bo masz taką potrzebę, wiesz, takiego, żeby pewne jakieś rzeczy przepracować sobie, że takiego mądrego słowa użyję. I, i, I nagle, no nie, to, co wydawało się, że z twoim sekretem, to wychodzi yy, na yy. Znaczy, to jest wszystko w takiej formie podanej, że nie zastanawia się też specjalnie nad jakby nad tym jakimś drugim dnem tej, tej historii. Nie? Dla ciebie najważniejsza jest, jako gracza, to jest ta przygoda, to jest ta zabawa. Nie? To Ta interakcja między dziewczynami, ona się pogłębia, one zaczynają, wiesz, docierać się i jak zawsze, w każdej dobrej historii postać przychodzi tą przemianę, nie? Że, że kiedy postać wchodzi jest taka, a wychodzi już zupełnie odmieniona, nie? I teraz my... Mówi mi przynajmniej bohatera. Tak. No. I my mamy tą drogę tych postaci. I widzimy, że ta Zoe też się zmienia, nie? Ona, ona trochę jest bardziej wyrozumiała. Wiesz, nadal ma pewne pretensje do, do życia, do świata i tak dalej. Też się obrzucają tymi obyblogami. Jak mogłaś coś takiego wymyślić, no nie? Przecież to jest straszne, nie? I to ma być historia taka, wiesz, o zemście, czy tam o niepłaceniu mandatów. Co to były za mandat No, ale wiesz, podchodzisz do tego na takiej zasadzie, że to jest... To jest jakaś taka sympatyczna historia, nie? I pewne rzeczy, które na początku mnie irytowały, w pewnym momencie już zacząłem o nich, jakby inaczej o nich myśleć, bo sama gra jest no tak dobra, nie? Właśnie z tym, no w ogóle też jest tak, że masz tą główną historię, ale masz te takie sidequesty, nie? Czyli prostu jak jakiś taki bąbelek się pojawi z jakimś takim hmm, z taką mniejszą, mniejszym światem, jakimś zamkniętym, nie? I, i wchodzisz w nią i po prostu robisz sobie ten cycle, później może z niego wyjść i, i, i wrócić do, do, do, do, na tą główną ścieżkę, więc naprawdę yy, ja, ja rozumiem, no nie, dlaczego ta gra jest mega popularna, aczkolwiek, tak jak mówię, no, te, te wysokie oceny, to jest też dla mnie ciekawostka, nie jest, skąd, yy, skąd one wynikają, czy właśnie z tego sentymentu, że brakuje takich gier, bo, bo, bo, bo nikt nie chce zaryzykować yy, stawiając na tytuł, ale, który ty może ale... się nie sprzedać. Spójrz, Dachman, Rozmowa zatoczyła koło, czyli jak masz mały budżet, masz małe studio, to możesz ryzykować i robić rzeczy zupełnie od czapy. I jak widać, ryzyko popłaca. Mhm. Bo jak rozmawiałeś, czy jak tutaj opowiadałeś, to ja tak starałem się znaleźć, ile w ogóle kosztowało ten Split Fiction. I najczęściej tutaj się pojawia taka kwota, że dwa razy tyle, co ich poprzednia gra It Takes Two, a i Takes podobno kosztowało 3,7 miliona, czyli załóżmy, że Split Fiction kosztowało 10 bań, dolarów, no nie? Oczywiście dochodzi marketing i tak dalej, ale to teraz patrz, jak masz pomysł, mhm. to jak względnie, jakim budżetem można opowiedzieć świetną historię docenioną przez graczy. Znaczy, histor historia, historię, mechaniki, tak. ryzykować, tak jak mówiłeś, różne poziomy, tak. zabawa formą i tak dalej. Kurde, czemu nie? Serio, no. musimy... Bo jak wiesz, jakaś mechanika nie wypali, to na tylko będzie w tym etapie, no nie? W nowym już masz kolejną, no nie? Więc, więc to jest no. tylko... Ja, ja tylko przypomnę, w około 80 milionów. No. no. no. no. I, i, i, I te 80 milionów właśnie tak, tak, wiesz, na co to poszło, nie? I ja uważam, <laughs> że to poszło na utrzymanie studia, na utrzymanie no tak, no. nie wiem, księgowych, jakichś tam prawników, nie wiem, tej... co? Jest, jest takie powiedząko, które bardzo lubię brak planu to jak zaplanowanie porażki. I to się Prak często sprawdza. Tak, tak. Ja. Ale wiesz, ale to jest ciekawe, że powiedziałeś, że tam dwa razy więcej niż, niż, niż to i że to tak właściwie to, to grosze w porównaniu do tego awout. A to, a to jest takie studio, które ma 81 jeden pracowników, nie? więc teoretycznie małe, ale nie bardzo hmm. małe, więc ja, ja zastanawiam się, że, że wystarczyły te pieniądze, żeby to zrobić, bo oni już zarobili z nawiązką. Co ciekawe, Podjęli to ryzyko, i to, ale mi się wydaje, że to jest ta bardzo mądra strategia, że EA nie miało tutaj nic do powiedzenia prawdopodobnie, jeśli chodzi o to, że ta gra będzie właśnie sprzedawana w jednej kopii i będzie można zagrać nią w dwie osoby. Bo z EA ktoś tam mógł sobie powiedzieć, nie, no przecież, przecież ta gra by się sprzedała wtedy w czterech milionach, a nie w dwóch, nie? Bo teraz chyba takie, takie liczby ale, są, nie? Ale wiesz co, mi się też wydaje, że tutaj też czas zadecydował, bo It Takes tutaj to jest 25 marca 2021, mm -hmm. a Split Fiction 6 marca 2025, no nie? Mm -hmm. Czyli mając mały zespół i tworząc grę na kilkanaście godzin, no, jesteś w stanie po prostu zrobić coś dobrze, tak? A nie po prostu rzucając się z botyką na słońce. No ale dobra, bo mm -hmm. mam wrażenie, że gadam w kółko to samo. Nie, nie, nie, ale, ale no, to trzeba właśnie, wiesz, podkreślić. Nie, dlatego ja... Generalnie bardzo polecam i uważam, że jeśli ktoś właśnie ma z kim zagrać, ja myślę, że musisz odpalić tych swoich e, kopowych kompanów, e, żeby, żeby po prostu się wciągnąć. No, bo ja, wydaje mi się, że ta gra może być troszeczkę też dla ciebie trochę infantylna, bo ja, bo ja właśnie widzę, że ona nie będzie dla Ciebie stanowiła takich wyzwań, ale tak jak mówię, to jest coś, co może dać Ci frajdę na takim innym poziomie, i, I nie wiem, czy akurat lubisz gry kopowe czy ci się zdarza grać w gry kopowe ale nie w sensie tak jak ta, tylko w ogóle, żeby grać z kimś w jakąś, jakąś taką grę multi. Eee, nie wiem, czy, czy, czy, czy, czy miałeś takie przygody. Nie wiem, czy grałeś w, w jakieś Ghost Recony, nie Ghost Recony, jakieś takie gry Destiny. To jest co, kiedyś nie, nie, kiedy, Kiedyś grałem dużo w csa i dużo grałem w Escape from Tarkov. Mm -hmm. Bardzo dużo. I... Czasami właśnie z kumplem tam gramy sobie w taką, to jest w sumie planszówka Armello. Nie wiem, czy słyszałeś. Coś, ehm, coś mi kojarzy, bo ja chyba mam nie, nie, nie jak... nie będę Nie będę opowiadał, bo nie czuję się trochę na siłach, bo dawno nie grałem, ale tak do kopa, mhm. fajna gierka. On sobie gdzieś tam właśnie siedzi u siebie, ja sobie siedzę u siebie, gadamy sobie na tam w Steamie i gramy sobie w taką planszóweczkę online mhm. i jest super. Mhm. Ja coś chyba kojarzę te, bo, bo mam na, na kiedyś e, chyba była taka paczuszka na Humble Bundle i, mm -hmm. i tam być może akurat stamtąd, właśnie być może stamtąd właśnie mam, mam tą grę na siebie biotekę. Więc Split Fiction, e, polecam. E, no, drogi Michale, w co jeszcze, w co jeszcze grałeś, e, jeśli, jeśli masz takiego jak, jakąś perełkę, nie musisz perełkę, może być jakiś duży hit, wielki, może nie wiem, no nie grałeś w Assassin's Creed. Shadow, ale może yy, masz znaczy jakąś inną wielką premierę albo, albo właśnie jakiś taki nieoszlifowany diamencik. Hmm, wiesz co? Wydawało mi się, że tak. Ale boję się, że złamię nda A do Potem kiedy jest, to, jest nda To Powiedz tylko, do kiedy jest nda -ka? nie mów do tytułu. Nie nie, nie, nie, nie, nie wiem. Wiesz co? Nie pamiętam. W sensie gra jest na ten rok i być może szybciej niż później. Ale ja w, w sumie dopiero teraz połączyłem kropki w, jak wchodząc na Steama, że ona nie ma podanej daty premiery, więc może nie będę tutaj się chwalił co grałem. Mhm. Ale um, nie jest to Shadows? Nie jest to nie, Shadow jest mała polska, mała polska gra. Jak już z, yy, będę wiedział, że mogę o niej opowiadać, to nie powiem. Ale zamiast tego, jak jakbyś chciał, mhm. to mogę Ci polecić dwie książki. Okej. Okay. Może być? Jasne. No jasne. E... Pierwszą książką jest koniec Marty Hermanowicz. I tak, inaczej, czasem jest tak, że masz wrażenie, że już widziałeś wszystko, a potem bierzesz książkę, czy nie wiem, grę, czy film, jakiś inny, nie wiem, tam mm -hmm. produkt kultury, tak to nazwijmy. I się jednak okazało, że kurde, można inaczej. I ta książka taka jest. Bo oczywiście zdarzają się książki, które operują jakimś tam słowotwórstwem, typu Dukaj, ale to jest zupełnie inny. Bo właśnie Dukaj robi takie słowotwórstwo. Ja pamiętam, mhm. jak czytałem inne pieśni. To tam jest taki fragment, że szedł jakiś tam ziomeczek i zapalał latarnię pyrokinę. Ja to do dziś pamiętam. I tak się na początku zastanawiam. O co chodzi, no nie? Ale potem tak mówię, ok, py, wiesz, pyre, no nie, w sensie, że ogień, ki, no to pewnie na kiu, aha, czyli chodził na szczudłach i zapalał te, wiesz, latarnie te gazowe, taką e, pochodnią, ale mhm. wiesz, pyro, kiny, a pochodnia brzmi trochę inaczej i właśnie Dukaj w tę stronę idzie, a właśnie Marta Hermanowicz robi co, coś zupełnie innego, bo ona e, bierze ze sobą jakieś słowa, i na zasadzie jakichś takich pierwszych skojarzeń wyprowadza cię w pole i robi takie zbitki słów, które nadają zdaniom zupełnie inne znaczenie. Na przykład y, jest jakiś tam pochód ludzi, którzy idzie i więc oni robią marsz, marsz, Dąbrowski. No nie? Mhm. <laughs> I ta, ta, ta gra jest, mówię ta gra, ta książka jest pełna y, takiej zabawy słowem, ale to nie jest Taka czysta szermierka, napinanie muskułów, tylko to ym, nadaje taki dodatkowy głębi opowieści, a tam naprawdę jest co opowiadać. Mm -hmm. Bo ym, sama struktura opowieści składa się z tak jakby dwóch głównych linii czasowych. Oczy, tam się pojawia jeszcze trzecia, ale ona jest taka ym, bardziej tak na posypkę. Więc śledzimy historię poprzez. Yy, dziewczynkę z, tam, z początku podstawówki, tam bodajże ona, nie wiem, tam 10 czy 12 lat, nie pamiętam, może powiedzmy około chyba 10 lat, Malwina, i ona wychowuje się w takiej szarej Polsce B, bodajże w Nowej Soli, w takim, <grych> jakimś, mhm. takim typowym polskim bloku, jakimś czteropiętrowym. Mieszka w małym mieszkaniu z babcią, z mamą, nie ma nawet swojego kontu, tylko śpi na jakimś rozkładanym fotelu, no bo wiadomo, nędza początku lat 90. i tak dalej. I tak jakby konfliktem, który napędza całą akcję jest to, że ona śni sny swojej babci. Czyli jak kładzie się spać, mhm. babcia nie może spać i przerzuca to, wyrzuca z siebie te swoje sny na Właśnie na tą dziesięcioletnią dziewczynkę. A że babcia swoje w życiu przeszła mm -hmm. i była na mm -hmm. syłce, więc jakieś historie z guagów i w ogóle o starych, o co tam się dzieje, to tak jak ja powie, powiedziałem, że jestem smakoszem smutku, tak tutaj czytam 10-15 stron i muszę to rozchodzić, no nie? Ale to jest taka książka, do której ja chcę wracać. Ja w ogóle ją bardzo długo czytałem, nie wiem, chyba z półtora miesiąca, a to nie jest duża książka. Ona ma tam, ja wiem, z 200 parę stron, ale to... Mm -hmm. Nie no, nie, 300 coś. Ale to też świadczy o jej genialności, bo skoro jesteś w stanie zagęścić historię do 300 stron, a ja jako smakosz po 15 stronach mam już dosyć, to tam naprawdę jest mnóstwo treści. Bo zdarza się na przykład książki, które powiedzmy tam w jeden wieczór ciachniesz tam 150-200 stron, a mógłby się stresić w kilku zdaniach. Mhm. Tu jest zupełnie inaczej. Tutaj e przez to, że ta historia idzie tak gęsto e i porusza mnóstwo jakichś wątków, proste przyplatające się ze sobą linie czasowe i e właśnie frustracje spowodowane z jednej strony... Takim niezrozumieniem międzypokoleniowym, które się wiąże powiedzmy, nie wiem, właśnie z tą przemianą ustrojową, albo z traumami z dzieciństwa, albo z takim też zagubieniem. Nie no, po prostu coś wspaniałego. Naprawdę jest świetna książka. Ona w ogóle chyba była nominowana do paszportów polityki. I to, i to jest ta, to taka naprawdę głęboka, dojrzała powieść, która nie mm -hmm. zostawi was obojętnym. To jest trudna książka. Nie, nie na takiej zasadzie, że się ją ciężko czyta. Trochę tak, bo ona się bawi słowem, ale to nie jest tak, że ona jest jakaś niezrozumiała czy cokolwiek, tylko po prostu ten ładunek emocjonalny, który tam jest w każdym wierszu, w wersie, to po prostu rozwala łeb i to jest, to jest niesamowite właśnie, że no. Lecz będzie, to, że, że, dla, książek... że ja nie, słucham nie, nie. z takim z, z fascynacją, bo mówię sobie, kurczę, dla tej, dla tej całej pulpy, o której ja opowiadam nie, to, to jest. To ktoś może na przykład, ale... nie wiem, yy, eksplodować mu głowa po czymś takim. Bo mnie to bardzo ciekawi, to... właśnie, tak jak mówisz. Ale nie, ale nie, nie, nie, tylko chodzi mi o to, że różni ludzie szukają różnych rzeczy. Tak jak wspominałem wcześniej, w zależności, gdzie tam jest w życiu i tak dalej. Ale nie wiem, być może są ludzie, którzy tak jak ja po prostu potrzebują czegoś takiego, czy te, takiego katarzizmu, takiego oczyszczenia, takiego przyrzucia, wyplucia. Ehm, nie wiem, wbrew pozorom to bardzo, bardzo pomaga. I to, i to co jest taki, najwspanialsze... Taki eskapizm, taki, ale taki, taki to cię zgnoi. Tak, ale to, co jest wspaniałe, że takich książek jest mnóstwo. I to, to, to, to, trochę o tym zaczęliśmy właśnie rozmowę o grach, że o, o ile gier jest mało, tak Książek jest mnóstwo i nikt tego nie czyta. No bo... Ale, to no, jest no tak, bardzo smutne. To, bo, bo, znaczy to pokazuje, jak ważnym jest jednak, znaczy, jak, jak nadal jest siła dużego wydawcy. Bo duży wydawca, który ma nadal, no nie wiem, kontroluje w jakimś stopniu rynek wydawniczy, jest stanie po prostu książką popularną, ale gorszą, nie leźinek, bo, bo, bo to się sprzeda, nie? Bo, bo, bo, mhm. bo cytując klasyka Ludożerka Żre. I to jest coś, co no, co, co właśnie moim zdaniem y, powinno być misją takich... Znaczy nie wiem, czy to... to, to, to bo nie chcę też chodzić, na przykład, nie wiem, co, co powinna na przykład robić telewizja, czy powinny jakieś takie serwisy, bo to jest właśnie to, że jak teraz dojść do tego, wiesz, bo ja na przykład rozumiem, że fantastycznym sposobem na odkrywanie pewnych rzeczy, pewnych książek, właśnie są takie nagrody, jak te paszporty polityki. Bo sama mm -hmm. nominacja powoduje, że tytuł już trafia na twoje, na twój radar, nie? Ja nie wiem, tak, gdzie tak, na przykład, i... jak ty znalazłeś tę książkę. Kiedy... No właśnie w ten, w ten sposób, no. że gdzieś mi tam się wyświetliło, że właśnie nominowana do paszportu polityki, tak. ja mówię, aha, mam z tyłu głowy, będę tam... Ale jak ktoś się tam znalazł, wiesz co że ktoś się tam wypromował, mm -hmm. że ona się tam znalazło. to jest właśnie fascynujące, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o gry, to jest tak, że mamy tę moc tych tripolejów i później jest tak, jak też kiedyś słusznie zauważyłeś, że to nie jest problemem, żeby tak naprawdę rozmawiać, żeby wszyscy rozmawiają o tych samych grach, no nie? bo każdy grał w te, te, te najgłośniejsze tytuły i właściwie co, co, co wniesie powiedzmy kolejny nie wiem podcast, w którym znowu będą, wiesz, kolejny podcast, o którym będą, w którym będą mówić o Assassin's Creed Shadow powiedzmy, nie? No już właściwie nic, nie? a zobacz właśnie, że to, że gdzieś tam ktoś odkryje jakąś taką peryłkę, takie kataklizmo, czy takie, jakieś inne tytuły, o których właściwie nikt by wcześniej nie słyszał. Ja, ja oczywiście muszę tutaj wprowadzić ten e, element komediowy, no nie, ten trochę takiego, wiesz, chłopskiego rozumu, jak to się ładnie mówi, i, i zaniżyć trochę poziom, nie, żeby, żeby ten, ale, ale ja bardzo się cieszę właśnie, że, że y, wiesz, m, m, m, mamy, mamy tę, tę sposobność, i mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że, że zawsze tak ty, ty, ty, no, pewnie gdzieś torpeduje jakieś takie ty, dyskusje nasze, no nie? Bo, bo może nie prowadzę je na dobre do, do tory, ale że ja się bardzo cieszę, że właśnie możesz wspomnieć o takiej y, autorce Marcie y, Herman, tak? Dobrze mówię? Czy... Marta, Marta Hermanowi. Hermanowi, że, nie? że, że wiesz, że ja, ja sobie to nazwisko teraz dwa razy powtórzę i zapamiętam. no nie, I później siądę nad tą książką i... i Wiesz, bo mamy chciałbym też... jeszcze jedną no, rzecz, no. O której na pewno nie zapamiętasz. Aha, Ja sobie już bo... to nagrywam to bo, teraz. Bo książka ma dosyć taki mało chwytliwy tytuł. Nazywa się, uwaga, Życie i śmierć Hersza Lipkina z Sakramentu w stanie Kalifornia. I to jest pełen tytuł. Okej. Okay. Fajny tytuł, I... podoba mi się. Tak, i to było moje odkrycie w tamtym roku, bo ja sobie robię coś takiego, co ma nazwę Reading Challenge. Mhm. I ja to robię po to, aby po prostu narzucić na siebie jakiś taki rytm, taki trochę obowiązek. To jest wprawdzie trochę presja, mhm. ale przez to, że ja zawsze te książki gdzieś tam czytałem, to teraz przy takiej ustrukturyzowanej formie Pozwala mi to o wiele lepiej poukładać sobie myśli w głowie, no bo przez to, że ja muszę zrobić zdjęcie, wrzucić tam na sociala, na przykład na Instagrama, w sumie spoko wrzucam te ostatnio przeczytane książki, to przez to, że muszę o niej opowiedzieć, to spisuję te jakieś tam swoje, nie wiem, przemyślenia, jakieś takie uczucia, które mnie towarzyszyły. I widzę, że kilka osób już udało mi się tak jakby przekonać po to, aby Spróbować czegoś innego. To, to nie musi być coś bardzo ambitnego, ale jeśli na przykład, nie wiem, ktoś czyta tylko sci-fi albo fantazy albo kryminały, a mm -hmm. to czemu by nie spróbować troszkę czegoś innego? A nóż się jednak przekona i odkryje zupełnie nieprzebrane po prostu ilości świetnych, nie wiem, książek, filmów, gier, czegokolwiek. I właśnie ta książka, czyli Życie i Śmierć Hersza Lipkina <grywki> z sakramentu w Stanie Kalifornia, to jest książka napisana przez panią Izbę Szatrawską i mm -hmm. to jest w ogóle takie niepozorne maleństwo. Cieni cieniutka książka, ona tam ma pewnie z 200 stron i cały ten proces <grywki> czytelniczy wyglądał tak samo z mojej strony właśnie jak z tym koniec Marty Hermanowicz, że czytałem kilkanaście stron, ja byłem całym mokry. A żeby było jeszcze śmieszniej, to właśnie ten Hersh Lipkin, to to jest w ogóle dramat gotowy na wystawienie, na scenę. W ogóle widziałem, że on już gdzieś tam, kurczę, nie pamiętam, chyba w Katowicach, w jakimś tam teatrze wystawiają go. I o czym jest ta książka? O Jesus. Eee... <śmiech> Też jest takim zapisem trochę traum, takim próbą rozliczenia się z życiem. I ona zaczyna się w momencie, to jest w ogóle też śmieszne, bo ona zaczyna się kręceniem westernu w Stanach i opowiada historię imigranta, który właśnie tam wyjechał do Stanów i jest Polakiem i po prostu uciekając przed komuną wyruszył tam i próbuje swoich sił właśnie jako aktor w Hollywood w jakimś tam podrzędnym westernie i i ta książka zaczyna się tak właśnie trochę śmiesznie, ale to, to jakie historię on tam powiada, no bo wiesz, przed czymś on uciekał, tak? To są lata tam, mhm. powiedzmy, 50 -te. Też właśnie jakieś nieprzepracowane traumy i tak dalej. Gość jest yy, Żydem, więc się pojawiają te wszystkie tam obozowe opowieści i OS. I, o mhm. I nie, nie chcę tutaj spoilować, za bardzo, więc mm -hmm. po prostu weźcie w ciemno. No <laughs> bardzo tak. polecam. To była książka moja z tamtego roku, najlepsza. Mimo, że najmniejsza chyba. Ale to też jest właśnie niesamowite, że nie trzeba pisać cegły na tysiąc stron mm -hmm. i budować 50 bohaterów, którzy każdy ma sto przygód. I nie potrzeba, nie wiem, inaczej... Nie trzeba lecieć w kosmos, czasem wystarczy zajrzeć w głąb siebie i tam naprawdę można znaleźć mnóstwo rzeczy, które po prostu rozwalają człowiekowi łeb. I ta książka to robi, jest po prostu wspaniała. Naprawdę, policiłem ją kilku osobom i nikt, nikt się nie skarżył, każdy mówi, że rewelacyjna i że fajnie, że na nią trafił. Także mhm. naprawdę. Jak sobie teraz pomyślałem o tym, że w sumie mm -hmm. jeden z moich takich, ale to też, no nie chcę mówić czegoś tak oczywistego, bo, bo, bo to nie jest nic od czego, ale Maus, opowieść ocalałego, nie, komiks Arta mm -hmm. Spiegelmana, no to jest właśnie taka historia, że jak pamiętam, że jak ją czytałem, to byłem też, może nie, nie że aż o takich dużych uczuciach, ale ja po prostu widziałem w tej historii tyle, znaczy takich pewnych rzeczy, które, które nie, widzę też w nas, że są elementy tej postaci. Wiesz, bo historię znasz, tak? Że to jest właśnie historia osoby, która przeżyła Holokaust mhm. i spisana przez, przez tego syna, no nie w formie takiego komiksu, gdzie, gdzie postacie przejmują... Znaczy, że, że, że, tam, że jakby Ludzie są przedstawieni w postaci zwierząt. Nie? I tam generalnie um, um, Żydzi to mysze, a, a nie wiem, y, Niemcy to, to, to koty. I tak generalnie, ale bardziej chodzi o to, że te historie są takie, że ja nie tylko jej chodziło o miejsce, ale też na przykład to, ta postać tego, tego, tego, tego ojca, nie? Mówię, kurczę, on ma takie cechy, które niektóre ja mam. I jak to jest, że że przez tych kilka pokoleń, nie, mimo że mhm. wiesz, ja nie mam takiej historii, to no mnie yy, nikt nikt nie, nie, nie przeżył takiej traumy, ale generalnie nasi rodzice przeżyli komunę. Nie? My jesteśmy takim pokoleniem, które już. Ale to jest pokoleniowa trauma, która tak. po prostu gdzieś tam, tam towarzyszy, no nie jako naród. No wiesz, no wiesz nie będzie właśnie kwestia marnowania i na przykład że nie wyrzuca się chleba do śmieci, nie wiesz, o co chodzi? Mhm. Wiesz co, tak. to, to, to, na zachodzie to jest takie normalne, nie? Po prostu jedzenie się marnuje, nie? A, a my wychodzimy z takiego, z takiego właśnie tej traumy pokoleniowej, że na przykład tego się nie robi. To jest taki jeden malutki przykład, bo tam, wiesz, tam są niesamowite te tragedie, nie? Wierzę, to, ludzie, to nie jest tylko ta, ta jedna rzecz, nie? To jest, to jest komik, który czytasz i po prostu e, ja się cieszę, że on został spisany, bo to jest tak jak słuchanie nie wiem, czy, czy pamiętasz, czy kiedyś widziałeś, chyba Szpilgier miał taki. Jest taki, taka fundacja, która, która przeprowadzała wywiady, zacalały mi z, z Holokaustu, nie? To jest, mm -hmm. i, I to są całe takie archiwalne nagrania y, osób, które. i po prostu to są tak przejmujące historie, i, i wiesz, no, to, że na przykład, nie wiem, Lista Schindlera, y, że film jest po prostu taki, jaki jest, no nie, to też wynika z tego, że wiele osób, które, które wpłynęły na ten film, no nie no to, to, to jeszcze żyły wtedy, nie? No teraz jest, jest bardzo mało osób, które, które jeszcze przetrwały to, nie? Wiesz, to, zmienia się, wiesz, niedługo to już będzie tak, że, że to już będzie, już nie będzie tych naucznych świadków, nie? I te historie spisane przez naocznych świadków jeszcze czyta się tak przejmujące, że, bo to już nie jest, to nie jest ten Hollywood, nie? Gdzie, gdzie się przerabia jakąś historię, ten. mimo że lita Schindlera jest, jest hollywoodzką wariacją, nie? No ale to nawet pianista i tak dalej. no Ale to, to mają ten właśnie tak. nasz pierwiastek. I tym to, to mi się wydaje, że właśnie czy Polański, który wychowywał się na gruzach, tak. czy... Ale wiesz co? To jest właśnie też przewaga tych polskich autorów. Że przez to, że oni tak mocno są osadzeni w tym naszym kodzie kulturowym, tak jak powiedziałeś mm -hmm. o, tym, o tym chlebie i tak dalej, to... I, te, I tej zabawie słowiem to tam, tam nic nie ginie w tłumaczeniu. Tak jak na przykład ja czasami mam problem z jakimiś e, powiedzmy mm -hmm. japońskimi pisarzami, czy no, tak. tam góro i tak dalej. Ja mam wrażenie, że coś tam umyka właśnie, czy to jest w jakiś kod kulturowy, czy coś w tłumaczeniu, a biorąc książkę polskiego autora, tam cię wszystko trafia po prostu w punkt. Tak. Tam, każda, tam żadna nuta nie jest fałszywa i ty w moment chwytasz te wszystkie właśnie jakieś takie jakieś niewypowiedziane pretensje, wszystkie niuanse i to jest i właśnie obie te książki, czyli mhm. jeszcze raz powiem Koniec, Marty Hermanowicz i Życie i Śmierć Harsza Lipkina i są wspaniałe i robią to po prostu w rewelacyjny sposób. Mhm. I to nie są książki, które będziesz czytał przez pół roku, tylko małe rzeczy po brzegi wypełnione treścią i naprawdę zrób sobie prezent i przeczytaj. Nie no, jak powiedziałeś, że są takie, że na 200-300 stron, to to, to bardzo bardzo nawet się cieszę, Szy że, Szerokie że... marginesy, duże literki, Ta, naprawdę. Bo ja, ja, ja ostatnio, ale to już ze względu na, na, na pewien szacunek do ciebie, to, słuchacz, nie powiem, co ostatnio przeczytałem, ale to była kobyła bardzo długa i mocno rozczarowująca, wiesz, bo, bo, bo zaczynało się ciekawie, na takiej zasadzie, że miałem nadzieję na, nie wiem, może jakąś taką ciekawą historię szpiegowską, taki, taki współczesny thriller szpiegowski, a później się to zamieniło w... Tom Clancy. Ta, nie, nie, Tom Clancy, znaczy Tom, Toma Clancy'ego Clancy bardzo lubię, tylko właśnie to jest to, że Tom Clancy napisał e, wiele książek, ale tak naprawdę 10 razy więcej książek zostało napisanych z jego, e, mm -hmm. z jego logiem, nie? Że, że Tom Clancy mm -hmm. poleca albo bo współtworzy. No to, co mamy właśnie z Ubisoftem, nie? że oni sobie wykupili Tom Markę i, i to moja. Dro... Ale żeby nie było, mhm. żeby nie było, że jestem takim smutnym człowiekiem, to na przykład na siłowni na spacerach słucham sobie audiobooka, y, aktualnie hrabia Monte Cristo. Absolutny klasyk. Ale to jest no ale to też jest kobyła. To jest, to jest kobyła na 1100 stron maczkiem. Tak. No nie? Ja mam, ja mówię, mam... nawet, nawet nie będę próbował odpalam audiobooka. Nie, nie, to jest, to jest. Ale w ogóle to też jest. No to jest fantastyczna historia. Zresztą, y... Ale jak to jest napisane, no. o panie. Ale Dima, no, wiesz, te, ci klasycy, i szczególnie to tłumaczenie, wiesz, bo ja nie wiem, że jest coś takiego, że, że język się oczywiście zmienia w czasie, no nie? I mhm. dzisiejsze tłumaczenie, powiedzmy, hrabią motykisty, zupełnie by inaczej brzmiało, jak to tłumaczenie te to 100, nie wiem, 200 lat temu, ja nie wiem dokładnie, kiedy po pierwsza wersja, Ale wiesz pierwsza co? edycja. Co? Niekoniecznie, bo na przykład jak yy, jakiś czas temu czytałem. Balzaka, tą kobietę 30-letnią. to tam Tadeusz Bojżyński tłumaczył. Więc to jest tłumaczenie sprzed ponad 100 lat. I one troszkę trąciło myszką, ale to nic, nic takiego, że się odbijesz albo coś się nie zrozumiesz. No nie? Zupełnie nie. Nie ma, nie. nie ma się czego bać. Wprawdzie język ewoluuje i tak dalej, ale... Serio, na przykład... No, znaczy ja, ja, ja, mówiłem to, wciąż... ja, ja mówiłem właśnie bardziej, jako, że to jest zaleta, że ja mówię, że właśnie te stare A, tłumaczenia okay. są im plus, bo, bo sprawiają, że ten język brzmi yy, tak, tak bardziej yy, tak bardziej dostojnie, inaczej, wiesz, że, że te, te zdania inaczej płyną, że jest jakiś taki kunsz w tym słowie, mm -hmm. którego Wiesz, no, weźmiesz sobie, otworzysz sobie Monte Montecristo, otworzysz sobie popularnego jakiegoś zimnego autora, książkę, no i widzisz, że tutaj po prostu, może tutaj jest gdzieś akcja bardziej wartka, albo coś takiego, ale mamy różnicę poziomów, wiesz, jeśli chodzi o dobór Ale, wiesz co, to, i, też to, tak. ale to też zależy od yy, po prostu tego, co czytasz, tak? Po czytanie jest czynnością. Tak. Yy, czy to, czy to słuchasz audiobooka, czy nie wiem, właśnie coś czytasz, to po prostu wchłaniasz historię oczami, uszami i wszystkimi zmysłami. Mm -hmm. I tak naprawdę wszystko się toczy, kręci wokół tego, co czytasz. Tak? Bo na przykład są ludzie, którzy czytają nie wiem, 60 książek w roku, ale to są jakaś straszna pulpa najgorsza. No nie? Książki, które tak. w dwa wieczory przeczytasz. A są ludzie, którzy czytają powiedzmy dwie, trzy książki w roku, ale to jest coś wartościowego. Tak samo nie wiem, filmy. tak? Możesz obejrzeć największą szmirę, a może obejrzeć coś fajnego. Mhm. I, I to też nie chcę jakoś tam kategoryzować, że jedno jest dobre, drugie jest złe i tak dalej. Bo mówiłem, no, różni ludzie szukają różnych rzeczy i, i, i tak dalej. Ale no, ja bym też jakoś nie gloryfikował samego takiego, samej czynności czytania, bo to, to, mhm. to, to, to, nic z tego nie wynika, tak? Nie, nie, nieważne no, nie ja by... ile, tak. ważne co. Tak, tak, tak, tak. Ale właśnie, bo nie wiem, ch chyba. Próbowałem cię zapytać, ale no. nie, czy, czy, czy, czy, czy wcześniej, nie, że teraz, tylko czy zdarza ci się, że właśnie jak przeczytasz taką książkę, mhm. to czytasz, to zaczynasz ją czytać jeszcze raz? Ze względu na to, że za drugim razem możesz właśnie do, do, jeszcze dostrzec te rzeczy, które, które ci za, przy pierwszym czytaniu umknęły, bo ja czasami tak mam, że... Yy, jak, jak jestem zmęczony i czytam. Właśnie, wiesz, czy to pulpa, czy nie, to jest coś takiego, że czasami jest tak, że ci się mózg przy czytaniu potrafi wyłączyć. Nie, jasne. I wyłapujesz, wyłapujesz to, co przeczytałeś, ale później wracasz i tak byś. okej, okay, kojarzę, że to czytałem, ale wyłapuję nowe rzeczy. I czasami mam tak, że jak właśnie jest czasami, to jest bardzo rzadkie, no nie dlatego, że ze względu na ten czas, ale mam tak, że jak przeczytam książkę i ona mi się naprawdę spodobała, to przynajmniej tych kilka pierwszych rozdziałów jeszcze raz czytam, bo pewne rzeczy, znając że na przykład zakończenie, bo też znam osoby, co jest w ogóle bardzo ciekawe, które na przykład zaczynają czytać książkę do ostatniego rozdziału, a później wracają i czytają od razu. Wiesz, robią coś, czego sobie autor pewnie nie życzy, ale to jest też jakaś taka forma ciekawa, na przykład, nie wiem, konsumowania kryminału, czyli, czyli wiesz, co zabił, i zaczynasz tego czytać właśnie patrząc, nie? Z tej perspektywy, że po prostu zwracasz uwagę na, na te postacie, na, na tę historię, bo wiesz, do, dobry kiminał potrafi tak to wszystko sprzedać, że on cię nie oszukuje, że on nie wyciąga ci królika z kapelusza na koniec, także że ten tylko daje ci jakieś takie podpowiedzi, nie? żeby to się wszystko ładnie łączyło. No tak jak bez zdradzenia. szósty zmysł. To jest kapitalny mhm. film. I to jak to wszystko jest przedstawione, ma sens, bo później, kiedy znasz zakończenie, oglądasz ten film, to jesteś w stanie wyrykać. czy gdzieś tam przypadkiem jednak reżyser nie popełnił błędu, czy, czegoś nie, czy, czy, czy jednak nie, nie zrobił czegoś, co by zaprzeczyło tego, jak, jak to się później kończy. Nie? I to jest, to jest świetne. Nie? No, więc nie wiem, zdarzać się czasami czytać jeszcze raz, przynajmniej, albo przynajmniej pierwsze rozdziały znowu tak zacząć. Żeby... Raczej tak... nie, raczej, raczej nie, nie, nie, nie, nie. W sensie, oczywiście jak się zawieszę, bo mhm. nie wiem czy tam coś do poduszki przykładowo im się przysnęło. A to, no, to zawracasz tam... po prostu rozdział, tak, tak, tak, tak, tak, ale tak żeby jeszcze raz coś czytać to znaczy nie w sensie tego jest tyle mhm. naprawdę, że staram się jakkolwiek po prostu walczyć z tą hydrą, bo ucinam jeden łeb jakiegoś autora, i nagle się okazuje, że ma w dorobku jeszcze kilkanaście innych książek, czytam, ale tak jest ze wszystkim, z filmami, z grami, że odkryjesz coś nowego. Tak. I potem się okazuje, o, fakt. Ale z takiej klasy Znowu to zrobiłem. Czy czytałeś Ojca, ojca Chrzesnego? Mario Puzo? Rodziny bodżów czytałem, Ojca Chrzesnego nie. Znaczy ja nie, a ja odwrotnie. I powiem ci, że tak, tak, że Ojciec Chrzesny zrobił na mnie niesamowite wrażenie, dlatego że to się po prostu. To jest. To jest języka. No z jakiegoś powodu te książki przeszły do kanonu, do klasyki, tak, nie? Tak. tak, nie, no wiesz, bo chodzi o to, że, że zawsze mi się wydawało, że to ten film, no nie, sprawił, że, hmm. że bo film jest uznawany za najwybitniejszy, no, znaczy nawet chyba drugi ojciec wczesny może nawet bardziej, nie? Że, że jak są to takie listy najwybi naj, największych, najwybitniejszych filmów wszechczasów, no to zawsze jest ojciec strzesny czasami Skazanie na Shawshank, gdzieś tam, albo jakiś taki inny film, no już nie pamiętam teraz, który, ale jakby ta, ta topka zawsze jest z tym ojcem wczesnym. I zawsze mi się wydawało, że, że, że to film tak naprawdę, nie książka, yy, funkcjonuje w takim, wiesz, jako takie opus magnum, no nie właśnie takiego tego kina gangsterskiego. No i w, w, pewne standardy wytworzył. Ale powiem ci, że książka po prostu się tak czyta, bo to jest właściwie historia, która jest i w pierwszym, i w drugim filmie, nie? I to jest, to jest tak napisane i to na pewno jest też kwestia tłumacza, bo ja to czytałem w języku polskim, nie, nie czytałem tego w oryginale, że, że masz taką przyjemność po prostu, taką satysfakcję obcywania właśnie z tą literaturą piękną, z literaturą wyższą, że, że czujesz się mądrzejszy czytając to, nie? a mimo to, że to nie jest historia właśnie taka, że to też jest jakieś taka fabuła, no nie? że to nie jest że to nie jest, Coś, co by wydawało by się miało być z góry jakimś wybitnym e, dziełem. nie? Znaczy oczywiście też mówię jakieś banały, no nie? Może banialuki, no. Ale pewnie, mam nadzieję, nie rozumiesz. E... Nie, no rozumiem, rozumiem, jasne. No, no. No, ja też mam nadzieję, że tutaj słuchacze będą łaskawi. Mam nadzieję, nie, nie, to... nie sprawiam wrażenie człowieka, jak tam zaciera nosa czy coś. Nie, nie. nie. Po nie. prostu ja, ja bardzo chcę się podzielić z tym, co jest dla mnie ważne. Tak? akurat... Te dwie książki w ostatnim czasie były dla mnie bardzo ważne i tak, nie wiem, może jakiś tam fanatyzm we mnie przemawia czy coś, ale kurde, naprawdę... Ja się, ja się cieszę, że Ech. czasami właśnie mogę z, z Tobą pogadać i odbiec od takiego typowego schematu. Może nie, nie, nie, wszyscy, nie wszyscy będą wyrozumieli na przykład dla mnie, że, że tak nie, nie, nie, jednak nie pilnowałem tego, żebyśmy na przykład więcej o grach, ale wydaje mi się, że dużo żeśmy o grach mówili, tylko nie konkretnie o tych... Co graliśmy, bo to jest. Czy znaczy, bardziej o zjawiskach, tak? No. A nie o jakichś, nie wiem, mhm. konkretnych mechanikach czy coś. No bo na przykład kataklizmo e, mhm. dopiero wychodzi z eliaccesu. No to też nie ma sensu omawiać, bo może, nie wiem, połowa rzeczy się zmieni, no nie za tydzień mhm. i tak dalej. No. no. A może być e, tak dobre, że będzie gra roku. Nie? I te... To jest, to jest też. Nie, to jest niszowy gatunek, nie wydaje mi się. Zaraz, ale zaraz wiedzie jakieś Battlefield, 7 czy coś i się znowu hype tutaj skręci wszyscy wskoczą. Ale wiesz, fenomen niszowych gatunków, albo gatunków, które wcześniej nie istniały. Ja na przykład jestem y, totalnie. Y, zaskoczony popularnością właśnie Vampire Survivor i tego wszystkiego, tych wszystkich klonów, które powstały. Że to się wydaje taka... Tak, że to się taka wydaje dla mnie gra która gra się sama. Oczywiście tam jest jakieś... To są jakieś tam elementy, nie? że ja, ja bardzo to uproszczam, ale dla mnie m, to jest taki fenomen, że ja, ja bardziej na przykład z, y, z, z tego typu gier, to bardziej bym w so, szedł so Brotato, czyli właśnie wszystkich tych dual, mm -hmm. dual stick shooterów, gdzie, gdzie jest jednak jakaś zręczność potrzebna, jakaś, jakaś decyzyjność. Tutaj właściwie ciężko mi powiedzieć, o co bo, chodzi... Bo, w, brotej, w... Brotej to jest o tyle niesamowite, że mm -hmm. teraz tam jest chyba... Z 50 postaci, albo więcej. I może kurde nie liczyłem, może z 80. Nie 80 chyba nie, ale 50 chyba jest. Mhm. I każda postać wywraca grę do góry nogami. Mhm. Serio. To jest niesamowite, że powiedzmy, masz postać, która po prostu używa broni, a masz postać, która nie używa zupełnie broni. Albo masz postać, która wybucha, jako otrzyma obrażenia. Albo tak, albo masz gościa, który jest. Jest jeden taki ziemiak, który jest streamerem, i jemu się nabija, tak jakby waluta w grze, za, za to, jak się nie rusza, i gra. Jak się ruszy, to ten licznik mu się nie ceni. A wiesz, a za walutę kupujesz rzeczy. I to jest niesamowite właśnie w tej grze, że e, każda postać to jest zupełnie inna rozgrywka. A chcąc, tak jakby grać na najwyższym poziomie trudności, tym Dungeon 5. To naprawdę musisz wiedzieć, co robić. I mówię, ja, ja mam w to ponad 300 godzin, i gdyby nie to, że ja po prostu już czuję jakieś uzależnienie, że ja mógłbym grać tylko w to, i gdybym sobie nie, nie, nie dozował, nie odstawiał, to po prostu koniec. Hmm. Przepadłbym, no nie? Ale to też pokazuje, ile głębi jest w tej grze, bo z jednej strony widzisz, mogę powiedzieć, strzelam ziemiakiem do kosmitów ale jak się w to wgryziesz, to tam jest tyle miącha, że nie, mówię trzy stówy i mógłbym nabić jeszcze trzy hmm. No ale to jest też tak magia właśnie takich, takich gier, gdzie, gdzie pomysł jest tak istotny, że, że nie zwracasz uwagi na oprawę. Chociaż ta oprawa ma swój taki... taki yy... no, ta, ta gra jest brzydka, tak. nie no szukujemy. No się. Ale, ale, ale, ale, ale... ma taki styl, tak samo jak masz ten Among Us, nie? że Among Us, yy, no wygląda jak wygląda, ale coś sprawiło, że chyba to, chyba podczas pandemii, nie? Ludzie hmm. odkryli urok tej gry i nagle ona eksplodowała, że popularność ale tej ale gry. Ale potem jest... szybko zdechła. Rzeczywiście, że mówiąc, to ja nawet nie wiem, bo ja nie, nie siedziłem tego tak, tak bardzo, ale widziałem, że ten, ten, ten, ten to, to na Mongas jeszcze, jeszcze odcinano kupony tam, jakieś zabawki, widziałem jakieś takie rzeczy. Nie wiem, co się teraz dzieje. Bo, bo, bo tak jak mówisz, no, to było mogła trochę, trebać... trochę tak jak z Angry Birds, wiesz? Po prostu mieli swoje 5 mm -hmm. minut, wybuchło i teraz. Oczywiście na pewno ktoś w to jeszcze gra, ale nie na takiej zasadzie, że wiesz, z kim nie gadasz, każdy gra w Among Us. To, to, to już no nie ta, to czas. Ta. Wiesz, że no, czas trzeba się zmienić. Oni, oni prawdopodobnie tej formuły za bardzo nie zmieniali. I też po jakimś czasie to ci się wszystko przejada, nie? I, i... No bo na przykład takie Fortnite cały czas mm -hmm. żyje, tam cały czas coś nowego wprowadzają, coś nowego nie tylko do tego świata, który się tam zmienia, on żyje, nie? bo tam te sezony zmieniają ci, całą tą mapę ci wywracają do, do, do górnogami, ale wiesz, ja zawsze myślałem, że Fortnite to jest tylko ten tryb Battle Royale i ewentualnie e, ten taki tryb zwykły, nie? A tam się później okazuje, że tam jest jakieś mnóstwo, gier, że oni idą w kierunku, nie chcę powiedzieć, że Robloxa, nie? Ale, ale to też zaczyna być taki, taka platforma do tego, że pewne pomysły mogą być realizowane i że to jest udostępniane takim właśnie młodym czy lub nie młodym ale twórcom, nie? Że którzy mogą to tworzyć, ale wiesz, ja to też mówię takie z perspektywy osoby, która odpaliła Fortnite'a po jakimś takim długiej przerwie, nie? gdzie dla mnie ten Fortnite to było tylko Battle Royale i nagle widzę, że tam są jakieś motywy, nie wiem, że grasz ludzikami z Lego, nie? że masz po prostu całe motywy, których wcześniej, no, nawet nie myślałem, że, że w tych że są, nie? No bo na przykład roboksa nie rozumiem, ale to jest zupełnie inny świat, więc, więc nawet nie będę się pogrążał, nie? Ale znowu Minecraft, fenomen, ja widzę jak sobie po prostu dzieci fantastycznie radzą, budują świat, jak to rozwija wyobraźnię, coś co dla mnie wydawało się, że to jest taka prosta gra w, w jakieś takie budowanie, nie? w tam Przetrwanie, to nagle się okazuje, że to jest czy to jest piaskownica, ja, e, wulkan kreatywności młodych ludzi? Ja na przykład w Minecrafcie uwielbiam muzykę. I, ja nawet no, nie wiedziałem, to, że to, jest muzyka dźwiękowa. Nie no, jest, jest naprawdę świetna. I tu, widzisz, to Może na Switchu nie ma. Simsów, tro trochę case z Simsów wychodzi, bo pamiętam, że też jak robiłem film Aha. o muzyce z Simsów, to się wszyscy pukali w czoło i Defon, co ty gadasz, no nie? I <śmiech> <śmiech> się okazało, że chyba najwięcej wyświetleń ma na kanale ten film no Simsy I... to jednak fenomen jest pamiętasz w ogóle yy, pierwszy raz, znaczy w sensie czy zagrałeś w Simsy, kiedy one wyszły, czy ten, czy tak. robiłeś research do tego, nie nie, nie, to jest gra mojego dzieciństwa, to jest gra, która cię ukształtowała serio. i doszliśmy do tego, właśnie ale naprawdę, serio, Dla, dlatego zrobiłem ten yy, materiał o tej muzyce w pierwszych Simsach bo ta muzyka mi towarzyszy, towarzyszyła dosłownie przez 25 lat i chciałem sprawdzić, czy to ze mną jest coś nie tak, czy ona ze mną tylko tak rezonuje, czy tam jest jednak coś więcej. Jak po, poskrobałem, podłubałem, to się okazało, że no jednak to nie jest przypadek, że tam jest mnóstwo tropów, którymi można pójść i opowiedzieć mnóstwo mm -hmm. świetnych historii. I właśnie jak poznałem, czy poznałem, wgryzłem się bardziej w temat właśnie Willa Wrighta, jego zainteresowań, odwołań, to mówię kurde to, to, to, to nie jest przypadek i wydaje mi się że w Minecrafcie mogłoby być podobnie ale to mówię jeszcze nie robiłem researchu więc się nie wypowiadam wiem że to jest na pewno ten taki soundtrack który lubię sobie czasami odpalić i posłuchać mimo że jakoś nie spędziłem w tej grze nie wiadomo ile godzin bo ja w Minecrafta grałem jakoś nie wiem 10 lat temu, 15 lat temu jakoś jak to wyszło no nie, a potem po, po już nie cisnąłem ja... No, a do Simsów, a do, do Simsów do tej pory wracam, tym bardziej, że ostatnio wyszła na 25-lecie, jedynka i dwójka na Steamie. Można sobie normalnie e, e, grać mhm. w, w stare Simsy bez problemu, bo wcześniej to były jakieś kombinacje alpejskie, żeby tak, tak. E, się, się dobrać do tego. No. A to jest ciekawe, bo, bo ja, ja oczywiście zahaczyłem o Simsy, nie? Bo, bo to był taki mhm. fenomen. Nie? Bo to było nawet jakiś taki jog, no nie, że czego, czego nie może być Sims, tak jak teraz mamy ten symulator, że właściwie to już teams, ktoś wpadnie na, na, nie wiem, wiesz, symulator car, car simulator, no nie, kosiarka symulator, no nie... jest ten symulator kąpieli pod późniejszym tak, tak, tak, <cil Yun monitoring> <st soumon> to jest, ta, tak. było kiedyś z tym Sims, z tym przedrostkiem Sims i później okazało się, że, że zrobili ten taki symulator. Ja pamiętam, że ja bardzo y, y, bardzo mnie intrygowała za młodego y, człowieka właśnie ta ta interakcja tych simów i, i chyba te, i te romansowanie, ale ja już tak to za mgłą pamiętam, że, że, że pamiętam, że tam gdzieś się wychodziło do pracy, później się wracało i tak wiesz, budowało się ten świat mały, ale, ale już takich aspektów, jak, jak to, jaka mi tam muzyka towarzyszyła, czy to w ogóle, ale to jest ciekawe, że powiedziałeś o muzyce z Minecrafta, bo mój syn gra w Minecrafta i to jest właściwie gra jego numer jeden mhm. i ja też czasami mu tam coś Pomagają, robię. Jakbyś mnie zapytał, czy tam jest muzyka, my powiedział, że tam nie ma muzyki, bo, bo nie wiem, czy właśnie to jest kwestia tego, czy ją się włącza, czy się wyłącza, czy, czy w trybie y, tym kreatywnym e, tego nie ma. Zresztą e, też jest ta siła tego, tego marketu tam, że tam jest tyle ciekawych rzeczy, tych adonów, tych, tych, tych rzeczy, które tworzą e, ludzie, że. Tylko a moja asertywność, powiedzmy. Znaczy, co, brak... Inaczej jest na pewno, jak grasz tam z kolegami i coś budujecie i każdy tam się drze do mikrofonu. Tak. A inaczej jak samemu grasz w survival i po prostu, wiesz, tak. zbudowaj sobie jakąś chatkę, siedzisz w niej i, i patrzysz na swoje dzieło. W sensie to jest fenomen Minecrafta, to twoja sprawczość, mhm. że szybko widzisz efekt swojej pracy. I że nie wiem, ja przynajmniej tak mam, że jak gram w jakieś City Buildery albo Simsy albo jakiś tego typu gry, mhm. to ja widzę, że miałem jakiś tam namiot i trzech chłopków i z tego zrobiłem jakieś miasto. I po prostu czuję, że kurde, coś osiągnąłem, mimo że to jest takie bardzo złudne uczucie, bo co ja osiągnąłem nic z no, zlepych pikselów, mhm. ale, ale jednak sprawia to jakąś, nie wiem, satysfakcję. Tak, takiego. to jest też no. takie odwieczne pytanie też, dlaczego gramy, nie? Właśnie co, mm -hmm. czego szukamy w grach, nie? Czy tej takiej satysfakcji, czy tej, wiesz, czy tego, żeby, czy wyzwań, czy po prostu chcemy, nie, no żeby, różnie, żeby, tak? żeby zabić no bo... czas, nie? To jest właśnie też fenomenalne. Że... Różnie, różnie, no w zależności, czy czego w aktualnych Potrzebujesz, tak? Mówię, czasami fajnie sobie odpalić właśnie Minecrafta, czasami sobie pograć z chłopakami w CSA, a, a no. czasami, nie wiem, zmurzyć się w, nie wiem, w jakiejś trudnej grze, albo pograć w, w, nie wiem, w Elden Ringa. To prawda, no. to prawda, drogi Michale. Tak, mamy trzy godziny. Mamy trzy godziny, ale wiesz, to jest tak, że ja, ja, ja tak uważam, że. Yy, chciałbym, chciałbym mieć jeszcze. Yy. Taką świadomość, że, że, że z jakimś niedosytem zostawiam słuchaczy, dlatego że wydaje mi się, że mógłbym sobie na każdy temat rozmawiać, wiesz, i, i tylko rzuciłbym coś i moglibyśmy, ale musimy zostawić. Musisz mnie, musisz mnie częściej zapraszać, no. Tak, być może taki bardziej taki typowy o grach zrobimy odcinek, wiesz, bo to jest, to jest coś, co, co ja niestety muszę też być bardziej zorganizowanym, wiesz, bardziej szanować czas gości. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, że, że tyle czasu ci zajem, ale no, dla mnie to była jak zwykle przyjemność. Miero, czysta przyjemność. Proszę cię, Dachman. I, Było super, i naprawdę. ja jak, jak zwykle polecam kanał w sumie Spoko, na którym tak. właśnie niedawno pojawiła się druga część yy, no, serii o westernach. I muszę przyznać, że jak zacząłeś tam opowiadać o, o pewnych filmach, chyba Poszukiwacze, ja w ogóle nie mhm. mogłem sobie tego filmu przypomnieć, ja byłem ta, taką ochotę, żeby ten, ten film zobaczyć i w ogóle to, że te filmy i szczególnie to, że u Ciebie właśnie widać w tym, w tym materiale, abstrahując oczywiście od wartości merytorycznej. Ja tylko mówię mm, o, o pewnych rzeczach, które y, ja zwróciłem uwagę, że po prostu to kino dzięki właśnie tego, temu, że, że, że te filmy były na taśmie i to są klasyki, one zostały odrestaurowane i często są też wydawane w 4K, że na tym kinie domowym oglądasz to w tak niesamowitej jakości. I te filmy, dzięki temu, że one nie były przeładowane efektami specjalnymi, jak to teraz jest, to się zupełnie inaczej ogląda, że to są takie pocztówki. Wiadomo, że e, efekty specjalne w tamtym kinie były, że te miasteczka ale tam, ale to były ma makiety. Jakoś... No, no, no. Ale wiesz co? Obejrzyj sobie e, pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Mm -hmm. e, jest odrestaurowana wersja na Sky Showtime, tak się to się chyba nazywa. Mm -hmm. I po prostu... Pff. Ten film urywa dubsko, naprawdę. Tak. To jest absolutne 10 na 10. To jest chyba mój ulubiony, najlepszy Spaghetti Western. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że ten film będzie taki dobry. Mm. I to jest to, jest to mm. że po prostu wracasz do tych, tych, tego kina sprzed tylu lat, nie wiesz, tego, mm -hmm. wiesz czego nie mogłeś też obejrzeć w kinie po prostu. nie że To jest też fajne, że jest taki trend od, od, od, od kilku lat, no nie chcę powiedzieć, że od wielu lat, od kilku lat, mm. że przywraca się do kin Stare filmy. No, tak jest... O, to chciałbym tutaj jedną inicjatywę. Starze Ciebie do to jest ważne. Mm -hmm. e, między 7, a chyba 14 kwietnia, mówię z głowy, e, będzie Timeless Film Festival. E, na pewno, w, znaczy w Warszawie. Mm -hmm, tak. I to jest druga edycja. Byłem na poprzednim. I to jest coś wspaniałego, bo to jest festiwal dla miłośników klasyki kina. I jest naprawdę świetny repertuar. W tamtym roku yy, w ogóle są albo jakieś filmy turbo niszowe, mm -hmm. albo też bardziej popularne. Na przykład w tamtym roku oglądałem Chinatown albo Siedmiu Samurajów z tych takich sławnych filmów. Wow. tak. Ale, te, ale też na przykład jakąś czeską nową falę. I... I to wszystko w kinie. Filmy... Na, na... Tak, albo filmy Wima Wendersa, te stare, które ciężko się do tego dokopać, o, wiesz, wszystko z napisami dostosowane. W ogóle wiek 20 bertoliczego pięć i pół godziny siedziałem w kinie <laughs> i oglądałem. I, i, i teraz właśnie w, za miesiąc niecały startuje druga edycja i z tego co widziałem na przykład a propos westernów będzie retrospektywa sama Pekinpa czyli gościa, który zrobił przykładowo dziką bandę albo co jeszcze będzie tak jakby przekrój twórczości Daniela Urbryskiego, na pewno będzie też spotkanie z nim autorskie, bo właśnie między projekcjami są spotkania z twórcami, na w tamtym roku byłem na Marku Koterskim i po prostu to, to, to co on tam opowiadał to o ja no, wiem swój, swój, swój debiut właśnie tam Dom Wariatów opowiadał o produkcji o złym przyjęciu i tak dalej po prostu niesamowite zakulisowe jakieś historie mm -hmm. i można, można kupić karnet, można kupić poszczególne tam, e, bilet na poszczególne tytuły, ale tak jak właśnie wspomniałeś, obejrzenie jakiegoś klasyka, czy to właśnie jakiegoś swojego ukochanego filmu albo odkrycie czegoś nowego na wielkim ekranie w kinie w odrestaurowanej wersji, Urywa web, naprawdę. Tak. I tak jak wspomniałeś, cieszę się, że są takie inicjatywy i polecam właśnie, nie wiem, tam śledzenie social mediów, kin mm -hmm. studyjnych i naprawdę są świetne wydarzenia. Na przykład byłem jakiś czas temu na tym, na retrospektywie Wernera Herzoga albo ostatnio był mój ukochany contenty Pew, czyli Mr. Oizo i też obejrzałem mm -hmm. jego tam kilka filmów w kinie. No, coś wspaniałego. No, to jest, to jest takie doświadczenie, wiesz, którego no, nie da się porównać do tego, do, do, do obejrzenia filmu na, na kanapie, aczkolwiek jak widzę, nie, jak nie, nie, niektórzy mają zestawy kina domowego z tymi sonosami, wiesz, z tymi dookoła, z telitkami, że po prostu masz ten taki efekt kinowy, no to rozumiem, że no, jest jakiś taki kompromis i to niekoniecznie zgniły, ale jednak y, ja to kiedyś y, Mówiłem, i to też jeszcze tak, Piotr spychała, to Judym kiedyś powiedział właśnie, że wyjście do kina to jest w dzisiejszych czasach to niemal jak wyjście do teatru, że to jest pewien taki rytuał, do którego wiesz, nie musisz się przygotować jakiś sobie, ale właśnie przez to, że idziesz do tego kina, znaczy, że, że to jest po prostu taki event dla ciebie, nie wiesz, o co chodzi? Że, że ty się nastawiasz, chcesz coś obejrzeć, obejrzysz to i później nawet możesz sobie, później jeśli nie, nie idziesz do kina sam. Później jest jeszcze ten taki czas, że o tym tak aktywnie rozmawiasz, wiesz, że ja wiem, że na przykład, nie wiem, podcast to też jest taka forma, no nie, że rozmawiasz o jakimś filmie, ten, ale to nie nigdy nie rozmawiasz tak zaraz na świeżo, wiesz, to nie jest tak, że obejrzysz film i zaraz z tą osobą na przykład, nie, nagrywasz podcast, coś takiego, tylko, tylko idziesz do kina, chyba, że chodzisz sam do kina, nie wiem, bo, ale mówiłeś, że chodzisz też z dziewczyną, więc, więc, mhm. więc to jest tak, że od razu jakby dochodzi do tego, tego procesu jeszcze takiego tego konsumowania, tego, tego postkonsumowania, takiego przeżywania na, na, na gorąco i y, wydaje mi się, że, że jest coś fajnego w takich rytuałach, że y, trzeba w sobie pielęgnować te, y, te, takie rzeczy, że, że fajnie mieć taką, taki rytuał, który nie musi być rutyną, bo to może być coś takiego właśnie od święta, tak mówisz, że taki festiwal jest generalnie fantastycznym pretekstem do tego, żeby żeby sobie właśnie taką, taką ucztę kulturalną zafundować i e, ja, ja czasami właśnie mam taką ochotę na nie wybrać się na jakiś taki festiwal, tylko tego tutaj ja po prostu się tak nie śledzę i, i, i nie wiem, co, co, co się dzieje więc... No to wystarczy polajkować tam albo dystrybutorów albo mhm. nawet kina studyjne, aby być tak. w miarę na, na bieżąco. Na przykład świetne rzeczy są w kinotece albo w kinie Illusion, tak. albo jest takie małe, też warszawskie kino Amondo, które ma naprawdę świetny repertuar sprowadzony przez filmoznawców. Tak. To okf um, wszystkie, nie bo to chyba tak się na, na to mówi, nie DKF, nie? Dyskusyjny Klub Filmowy. O, może, może tak, jakieś coś i... przekręcam, tak. No, no, no, no. W Czasowie właśnie takie było małe, studyjne kino i, i zawsze, zawsze mieli coś takiego nieoczywistego, plus hmm? czasami też i oczywiste rzeczy, ale na przykład pewne komedie francuskie, których ze świecą szukać, w, w, w, w normalnym repertuarze, a tam się pojawiły, ewentualnie później po czasie gdzieś tam, może ja, telewizja gdzieś tam puści, jak, jak będzie miała jakiś taki pomysł na to, nie? Czy jakaś, czy, że wiesz, że, że po prostu to jest też sposób na odkrywanie pewne, że, że prawdopodobnie jakbyś sobie zafundował właśnie takie wyjście na taki festiwal, to masz dużą szansę na to, że po prostu większość rzeczy, które tam obejrzysz, no chyba, że to są jakieś klasyki, które chcesz zobaczyć ponownie, to mogą być rzeczy, które, o których nikt nie słyszałeś, które mogą cię zaskoczyć Dokładnie. totalnie. I to jest to jest coś fajnego. Coś, co ja pamiętam z, z, z ery y, tych DVX-ów. Nie wiem, czy, czy y, y, y, y, pamiętasz, zanim zanim, <laughs> zanim, wszystko było streamowane, że zanim były Netflixy i tak dalej, to, to popularne były DVX. -y. Tak, płyty. Tak, płyty. Z jakimiś, no, i no, co to wiemy. się okrywało tak jak, tak jak powiedzmy to pokolenie jeszcze starsze odkrywało filmy na VHS'ach że po prostu brałeś jakiś film na VHS-ie, tam się pojawiła jakiś nie wiem jakiś tytuł e, sen nocy letniej włączasz i tak i nie wiesz czy to może być coś wiesz jakiś fikołek czy może jakiś ambitne kino i tak dalej <laughs> ale po prostu oglądałeś i ja tak go odkryłem e, film o którym nie, nie, nie, nie jedna osoba była, wiesz The Thing że Poszliśmy do wypożyczalni, wypożyczyliśmy ten film i oglądaliśmy go za dzieciaka w biały dzień, nie w nocy i tak dalej, a i tak zrobił wrażenie, nie? Na, na takim rubinie kineskopowym, bo po prostu, wiesz, to, bo był ten element zaskoczenia, tej, tej, tego, tej, tej, tej element tej niesamowitości. I, I to jest fajne, tylko, że właśnie, znaczy trochę jednak streamingi ci tego to, to zapewniają, jeśli chcesz się bawić taką ruletkę, nie? Wiesz, ale też wszystko to też polega nie na algorytmach. Co, co, co, co ci potyka algorytm, czy on jest jakiś sterowany, czy po prostu e, z czego to wynika, po prostu, czy to jest jakiś rój, jakiś tak. właśnie hype train, a idąc na festiwal masz jakiegoś tam dyrektora programowego, który ci po prostu to wszystko układa, tak? więc tak. on musiał to wszystko przesiać i on podaje ci swoje rekomendacje, więc to jest jakby przefiltrowane, to no, trochę tak jakbyś czytał fel, felieton w, jakimś, nie wiem, w jakiejś gazecie, a na jakimś blogu. Mhm, wiesz to musiało przejść przez redakcyjny sito, przez korektora naczelnego i tak dalej i dostajesz to w takiej formie, no nie? Do no, tego ja no. bardzo bardzo żałuję, że, że do tej pory nie, nie pojawiła się jakaś taka nowa wersja w telewizji Peru z Lamusa wiadomo, że bez Zygmunta Kałużyńskiego i tego młodego Tomasza Raczka bo to, to, to nie jest to samo ale Kałużyński miał niesamowity dryg do, do takiego opowiadania o kinie, no ze względu na, na to, że był fenomenalnym krytykiem filmowym, no to też, ale też on kochał popkulturę i nigdy byś, gdybyś tylko tak na niego spojrzał, że on ją tak dobrze zna też od tego popkulturowego, yy, y, popkulorowej wiesz, komiksów i tak dalej, ale Perus Lamusa były takim takim miejscem, gdzie bardzo często pojawiały się takie absolutne premiery. Bo, bo wrzucali filmy, emitowali filmy, które nigdy nie miały na przykład szansy zadebiutować w polskim kinie. Tam w polskiej telewizji. Więc... więc a to były takie też naprawdę wybitne, wartościowe filmy. Czasami trochę mniej, bo to może tak być kryminarne, nie, I trochę mi tego brakuje, że tego nie ma. Bo, bo, bo jakby inne formy jakby rekomendacji zastąpiły to. Ale też jest tak, że no dzisiaj dzisiaj się pojawi, właśnie znowu wspomnę o tym, ten electric state, tak? I już, już algorytm mi podpowiada, yy, już tylko na miniaturkach wiem, że to jest największe G. i tak dalej, więc nie muszę oglądać. Miliony much nie mogą się mylić. Tak, już zalały mi tutaj, internet mi zalał, że to jest najgorszy film no. i tak dalej, więc ja już nie wiem, czy mam oglądać go, czy nie. Boję się, że tak jak na przykład, nie wiem, obejrzałem Rebel Moon i jakby i nie zrolowały mi się skarpetki, bo to nie był najgorszy film, jaki widziałem. Może też nie najlepszy. To, to, to czy mam teraz? Może, czy powinienem oglądać tutaj? Ale, drogi Michale, musimy w takim razie jeszcze raz się spotkać. W takim razie ja postaram to się wtedy tak. bardziej, bardziej może przygotować się do, do, do rozmowy. Dziękuję ci serdecznie za. Za, za, za tę wizytę w studiu wirtualnym. D dziękuję, dziękuję też bardzo i oglądajcie, w sumie spoko. Słuchajcie i słuchajcie, yy, słuchajcie Fantasma Gieli. Te, Fanta też oczywiście. E, słyszymy się za tydzień. E, no i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. No hej, dzięki.